Stop mowie nienawiści! Witajcie w podcaście Złoty Tron. Wita Was, Szwagier, Vincent, Blaki i Zygi. Moi drodzy, dzisiaj mamy gościa specjalnego, e, gościa specjalnego e, Krzyśka Blackiego, który jest członkiem naszego lokalnego klubu m, Maruder. Istotnie jestem. Istotnie jesteś. Tak. to, to, jest to prawda. Jeśli mnie jeszcze nie wywalili za niepłacone składki, to też jeszcze jestem. Ostatnio mam z września chyba. No a pewnie były wszystkie rybane krysmie czasami się e, oczyszcza. W nie, nie może, bo jestem adminem forum. Dobra. Jeśli jeszcze jestem, Masz dyspensę. W każdym razie zaprosiliśmy dzisiaj Krzyszka, ponieważ będziemy grać jeszcze później po podcaście w Kliteamy, więc jest z nami tutaj gościnnie. Krzyszko, może powiedz parę słów o sobie, od kiedy grasz? Co jak? A, czym, grasz? czym grasz? Gram, znaczy, gram to jest dużo powiedziane. Zbieram i staram się złożyć Dark Angel. Wychodzi mi to oczywiście, jak już zauważyłeś, zresztą ostatnio malując godzinę, mm. że maluję bardzo wolno, jest to prawda. E no a zasadniczo gram już dwa lata, wcześniej miałem taką małą przygodę na, nie wiem, która to była edycja, Assault on the Black Ridge, to piąta, piąta. czwarta, czwarta, była, Black Ridge była, czy, a crack. była, crack była czwarta, to była piąta, możliwe, była, no to czwarta, piąta edycja, bo re, re, Resurrection swoje, no, tak, jak był to taki mój początek przygody no. z czterdziestką, przy czym, że okay. też miałem Dark Angel i były to bardzo brzydkie Dark Angele, bo robione drybraszem i wyglądały jak salamandry. <grym> z, z, z z z jest dużo dry bardzo Dużo Bardzo dużo drybrasza i, i zły dobry kolorów. No ale to tak, potem miałem przerwę, no i teraz. No tak, że tam ich bracia w czasie herezji stanęli nie po tej stronie i dobra, bądźmy salamandrami jednak. Tak, tutaj. dokładnie. Bądźmy <grym> troszkę, troszkę jaśniejsi. Ja jestem w strona mocy. Tak, trochę. skarsnej Niby zbroi? I. Jaśniejsi, poza zbroją? Ciemniejsi. <grym> nie. W sensie, że w Okay. No, no dobra, słuchajcie. Słuchajcie, czasem żart się sklei, a czasem stop mówienie nawiście. Wy, czasem wychodzi, tak jak wychodzi. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do naszego głównego pierwszego działu, czyli. Może wspomnimy o tym, o, na co wszyscy czekają, czyli za chwilkę też ogłosimy. Nie, ja to bym zrobił tak, że zrobimy to w, nie, w niezapowiedzianym momencie, że musieli przesłać cały odcinek. Znaczy, nie, ale... dobra, okej, okay, w tym odcinku ogłosimy tak. zwycięzców. Konkursów z naszego kanału, naszego podcastu. Natomiast yy, kiedy to kiedy? by musicie słuchać? Znacznika nie będzie. Musicie przesłuchać cały podcast, żeby się dowiedzieć kiedy było. A nie wiadomo, najpierw, wiadomo pierwsza czy osoba, sobie. która przesłucha wstawić znacznik. Ogłoszenie wyników to blik. O, o, to muszę włączyć, włączyć, komentarze, komentarze, muszę komentarze. Muszę włączyć komentarze. Moderację komentarzy muszę włączyć na to odcinku, żeby nie było. No dobra, ale to takie żarty, żarciki. Szwagier, co tam malowałeś ostatnio? Figurki. Wow, super. Winsu? Ja malowałem figurki. A ja desperacko kończyłem kill team na dzisiaj. Okej, okay. czyli swoich takie rzeczy, żeby mieć wszystko przygotowane. Tak, więc pojechałem jednego intercesora, specjalistę heavy z heavy bolcem, mhm. e, flamer, który już zresztą widziałeś. Mhm. Mm, I coś jeszcze? I komsa e, intercesora z granatnikiem, więc... To wszystko już w styczniu, czy...? E, w tym tygodniu wszystko. W, tygodniu. w tym tygodniu wszystko, w więc... Tygodniu wszystko, więc... Jeżeli faktycznie utrzymasz standard tego, do, jaki do tej pory malowałeś, no to naprawdę nieźle będzie. Tak, myślę, że jest to progres, bo wreszcie się czuję zmotywowany trochę i tak jakoś. Mhm. Idę z tym do przodu. No, Zajebiście, no bo moim zdaniem zawsze gra motywuje, nie? To no zgadza nas, się, no, a ja bardzo nie lubię grać niepomalowanymi modelami. To jest takie. Szwagier przyklasnął. Zrobił to Szybko się przygotowałem, żeby odpowiedzieć na to pytanie, więc spytaj jeszcze raz. Szwagier, co pomalowałeś do ostatniego odcinka? Jeżeli dobrze pamiętam, to w ostatnim odcinku już miałem zamknięty oddział Riverów yy, i porucznika, i Encienta, czyli w ogóle wyczytałem ostatnio, jakie jest mm -hmm. flafowe podłoże tego, że sztandarowy w Marinesach nazywa się Ancient, co jest mm -hmm. nowym wynalazkiem ustawodawcyjnym, yy, że. Dawniej, czy w naszych czasach, czy jeszcze przed naszymi czasami to był Ensyn chorąży. Ensyn? EnSign pisane, Ensyn. Okay. No jak to start sięga na Star trek albo w marynarce brytyjskiej, okay. tak? Sprzed setek lat. E, I że tak jak wiele słów jest przekręcanych w przyszłości na przykład Catholic to jest Catheric. Okay. Katolicki, katerycki, tak? Mm. E, że słowa słowa. W gothiko, zmierzy, się no, no, w logotiku, mm. dobra, tak? tak Czy angielskim. Słowa zmieniają trochę swoje formy. Właśnie Ensign przeszedł na Ancient. Mhm. No i to im pasowało, bo że weteran zawsze nosi sztandar, czyli starożytny i w ogóle to... Mhm. A to jest tak gdzieś... gdzieś w... w którymś campaign booku, Aha, czy okay. czymś takim. Okay. Czy w, w taką... książce być może. W każdym razie, no tak, czyli miałem już wtedy sztandarowego porusznika i riverów, więc mhm. od tego czasu dokończyłem, albo w sumie pomalowałem, oddział sześciu inceptorów. Yy, którzy wzięli już udział w grze, jeżeli chcecie to na kanale Zigiego jest Batrep. Yy, nie zachwycili mnie tymi swoimi heavy polterami. To nie jest jakaś super siła ognia. Być może wersja z plazmami lepiej sobie radzi. Ja sądzę, że po prostu pojechałeś nimi nie na tą jednostkę, na którą ona jest stworzona. Może. Bo pojechałeś na motory, no, które mają tafne spięcie, a to jest... No, no się no, no, tak. no tak, ale to masz 4+, nie zwiększasz znaczy, sobie... to jest dużo strzałów, które dobrze sobie powinno radzić z mięsem. Nie wiem, no. na tyranilów jakichś... Na pieru, po prostu na drobnicy, tak. Spadasz przeciwnikowi na plecy i generalnie nie ma oddziału. Nie? Właśnie ta, ta, nie wiem, czy ta, się nie tak, ta, jak ty, ty, ty się wałowałeś, że tam któryś ma, że ma dwie bronie. Nie? Mhm. No i właśnie, bo ten heavy, heavy assault bolter, czy jak to się nazywa... Mhm. Też, że masz jeden. ...ma tak? trzy strzały. Mhm. A tak, masz to dwa, właśnie. Masz dwa, to Ta, taka, czyli sześć tak, strzałów. Tak, ja się zna, wołowałem, bo i, ja chłopakiem, oni wypluwają zrezy. po prostu absurdalnej ilości pestek w okay. nie, i to nie nie Jeśli patrzyłeś na Battle Scribe, to się zwołałeś, tak jak ja w tak. poprzedniej naszej grze, bo według Battle Scribe patrzyłem, że motorki mają tylko trzy strzały, a jest napisane, bo ma, że ma dakagan Dak -gun", Dak GUN, ma trzy strzały, a w pogręczniku ma napisane tu dakagans I ty masz tu helly tam Rifle. Jak zagramy jeszcze raz z samej inceptorów, to będę więcej strzelał. No tak, tak, tak. no człowiek się uczy całe życie bardziej jestem malarzem niż graczem, tak? Poza tym z okazji gwiazdki dostałem od babci mojej żony stóweczkę plus jakieś tam, miałem coś tam odłożone no i zrobiłem to, czego miałem nie robić obiecałem sobie, żeby nie, że nie zrobię mhm. kupiłem Space Marine Heroes czyli te figurki kolekcjonerskie, e, marinsowe e, teoretycznie nie wiadomo, co się kupuje w pudełku ale koleżka Pottery koleżka, koleżka ym, Udało mu się znaleźć pewną korelację między numerem seryjnym, mhm. a tym, co może być w środku. I na przykład dany numer seryjny daje 50% szansy, czy będzie jeden konkretny koleś, czy inny konkretny tak koleś. Jest ich jest w sumie 8 plus kapitan mhm. w tej serii, która wyszła w Europie, bo w Japonii było ich więcej. A kodów chyba jest 5? Jakoś, czy kodów jest bodajże 4 albo 5. W każdym razie udało mi się dokompletować, mając tylko jedną powtórkę, więc jedna powtórka, nie wiem, kiedyś coś zrobię, może przekonwertuję. Natomiast mam wszystkich ośmiu, dosztukowałem z jakichś tam bicu dwóch pozostałych i będzie oddział taktyczny. W tym momencie jestem w trakcie malowania, robię 5 i 6 z tego oddziału, z rakietnicą i z plazmą. I docelowo, kiedy ten oddział będzie skończony, on trafi do mojej drugiej kompanii ultramarinsów, potem pomaluję repulsora i uznaję drugą kompanię za skończoną. Cel tam od iluś lat, od czterech lat w sumie. to masz nie. nie. Znaczy, słuchaj, mógłbym, bo mam Black Ridge, wypraski, tak? Masz jeszcze wypraski wszystkie? Mam. O kurde, to Mógł yy, nie sery, no kurde, co zrobić? Mógłbym sobie Nie wykluczam seryny, ja tego nie sprzedaję. Chociaż do za ileś lat nie wykluczam, że, że jakieś orki pomaluję. Mm. Nie będą to żółte orki jak do Shane bo ty mi się trochę zraziłem, bo nie lubię bardzo żółtego malować. Mm. Goffy e, No tak myślę, bo zresztą Black Ridge flafowo mm -hmm. tak jest, że goffy. Goffy ultramaryna. Czarne zbroje i te białe szachownice. Nawet tak? możesz sobie zrobić tak, że pomalować ich tak po prostu na no, jako taki Painting Challenge. I mieliśmy po prostu ich gabloce ustawione, wiesz, przeciwko swoim spędę ultra musisz nimi też Tam byli Ultrasi? wydawało mi się, że Krym Nie, e, Sprawdzaliśmy ostatnio, bo też myślałem, że to byli krym zlfiści. Krym byli w poprzednim jeszcze. Okej. Okay. Znaczy inaczej. Na pewno nie forma gra. No, no to jeszcze. To w jeszcze, to jeszcze w tak, tego, tak, tak, tak, to jeszcze Bo wtedy byli Krymali. A w druga edycyjna Bladanger, chyba? Tak. Był taki tak, sierżant. Tak, ten tak, tak. W każdym razie, tak, jestem w trakcie malowania tych Hirosów poza tym. Y, idąc dalej z tym, że przerywam moje niekupowanie modeli y, a poza tym y, Lufthansa przelała mi troszkę urazków za to, że mi się lot spóźnił i czekałem w Monachium bardzo długo y, no to ustaliłem z żoną, że tam powiedzmy 3 czwarte tej kaski na konto wspólne a reszta na pierdowy. i z tej reszty sobie troszkę zasiliłem kolekcję mm -hmm. Władcy Pierścieni mm -hmm. y, z 2002 roku modele, czyli z tego pierwszej, pierwszej fali jakby, tak? metale, chociaż mm -hmm. Jedna rzecz, której się muszę nauczyć, żeby nie bazować na yy, jakichś tam swoich założeniach. Bo założyłem, że jak te modele są takie stare, no to są w metalu, nie? Mm -hmm. No i kupiłem sobie między innymi Gandalfa i Boromira. No ale fajna tak, okazja, bo tam tylko nie wiem, 17 zł za model, czy coś to zrobiliście. I nawet nie czytałem opisu, był w czarnym podkładzie, dobra, kupiłem. Finecast. Mm -hmm. No to nie tak źle, no. Jeżeli Fankas był ten ostatni ostatniej jakiejś tam serii, to nie kolejna tragedii. Nie widziałem że wyszły jakby nowe Były, były. Nawet te stare modele z 2002-2003-2004 roku były potem reedycje w Fankaście wypuszczone. Bo ten Aragorn i Boromir to są z pierwszego pudełka, jakie wyszło, czyli Fellowship of the Ring. A, była no nove Sprawdziłeś no. że faktycznie oni byli, od ma współpracy, robił Znaczy da, no, ręki sobie nie dam uciąć. Musiałbym, nie wiem, no. odłamać od podstawki, żeby zobaczyć czy ma tam. Znaczy odlew też to może mieć, tak? Może. W każdym razie, yy, tych żywicznych sobie może nie wiem, jako trening malowania zrobię czy coś, a kolekcja, jako kolekcja wolę mieć metalu, także kiedyś to sobie tam uzupełnię. No ale na najbliższy czas yy, plan, tak jak mówiłem, to jest dokończenie drugiej kompanii ultramarinsów i pomalowanie trochę tego lotra, bo już bardzo, <coughs> bardzo chcę Frodo pomalować. Ale takiego przetocznego, że tylko podstawek robisz, odciskasz stopy w piasku i to wszystko. Nie. Jest... Rogo zza... Frodo. Rogo. Rodo. Rod, dlatego go nie widać, <śmiech> dlatego by nie widać bo nie udostępnię swoich danych. No w ogóle powinien, nie powinieneś mówić Frodo, tylko hobby beat. jakoś go opisać. Tak tak, hobbit numer 487. <śmiech> hobbit, hobbit z włochatymi stopami i nie widać, nie, nie ma nie, stopy chyba. nie, nie ma nie, nie ma nie, nie ma nie, bo ma nie, nie Hobbit. O, hobbit nie, Okay, Ale to było później na końcu. Dobra, <laughs> Dobrze, no to tyle. Yy, ultramarinsi lot. lotr. Wińcu? Yy, skończyłem tego gościa ze sztandarem, co go miałem malować. 20. tego, tak? Mm -hmm. Popatrzyłem na niego i go wpierdziłem <laughs> do kąpieli od razu, bo stwierdziłem, że jest poniżej tego sztandaktu. muszę się przyczepić w trakcie malowania cały czas, miałem zamknięte oczy. Nie, nie, że po dopiero prostu, potem wiesz być... co, stwierdziłem, no, tak, jeżeli to ma też być... miałem takie modele, które do, do DOT 3 wędrowały zaraz, jak tylko skończyłem. Tak, no, wpakowałem w niego ileś tam godzin i stwierdziłem, że mogę lepiej, tak? A... Położyłem, położyłem na kolejnego Colonial Marina z AVP bazowe kolory. Nie będę wam pokazywał, bo one w bazowych kolorach, wiecie, jak wyglądają płasko, tak? No wyglądają jak zabaweczki takie gumowe, co kupuje w latach 90-tych, co Pre -painted. się kupowało. Tak? Pre-painted models, jak, jak do, do tych Star Warsów, co gra. Star czy, Wars tak? Minia, czyli tak. na przykład pilot rebelianski jedną źrenicę miał na helmie, a drugą na ramieniu. Tak? A to maszyny manowały, czy? Nie, ludzie. No co jak oni to robili? No. Tańo. Szybko i tanio. Samisz ryżu podejrzewam. Ale z, znasz Zigi ten trój, trójkąt ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. robienia filmów? Tak, tak. Ta. Tanio, szybko, dobrze. Wybierz Jeżeli dwa. jest tak, trzeba wybrać dwa. Jeżeli to ma być troszkę. szybko, to nie może być. Jeżeli, nie, czekaj, Ale jeżeli ma być szybko i tanio, to nie będzie dobrze. Tak, tak, I tak, tak, tak się eliminuje jedną okres. Chodzi tylko o to, że no okej, okay, rozumiem, że ktoś to robi na szybko i na przykład ma źrenica ma na przykład tu i tu, mm -hmm. e, Czy w sensie nad brwią i pod brwią. Starry, Jeżeli ale... masz 8 godzinny dzień pracy i robisz pięciotysięczną y, figurkę tego dnia na czas. Znając Azjatów, tak. to oni mieli dwa pędzelki, wiesz, wy wycerklowane zamaczali farbę i robili kropki, więc to musiałabyś robić maszyna, Ale To już może ci tak latać przed oczami, no. trzy masz, tak? Dole. Dobra, dalej. No o to. Tak czy tak nie, nie zaprezentuję wam tych. Może mi się uda do następnego odcinka skończyć. Tych moich pięciu kolonistów, Colonial Marines. Jeszcze dodam, zanim wejdziemy w Warhammera z powrotem, że w tym miesiącu wychodzi. Nie wiem, kiedy wyjdzie podcast, więc albo wychodzi, albo już wyszło. Wyszedł pierwszy taki oficjalny dodatek do planszówki The Hand Begins, który się nazywa Hot Landing Zone. Yy, będzie 5 figurek dla obcych, to będą alien spitters, czyli obcy, którzy mają możliwość ataku dystansowego, plują. czyli będą plują kwasy, mają takie duży... gruczoły jakby napuchnięte na Na duży dystans? Na duży dystans głowy. Wiesz co, nie, to to pewnie, pewnie ballistic, ballistic Skill będzie, będą miały słaby. Znaczy to nie nazywa się w grze Ballistic Skill, ale ja to nazywam mm, Ballistic Skillem, bo, bo to jest to samo. Jak... No, no, to Ballistic Skill pewnie będą mieli słabi, chyba że, bo, bo nie, nie widziałem statystyk jeszcze zaprezentowanych tych, tych unitów. Yy, ogólnie jest, balans w grze jest taki, że ludzie są squishy, są mm. bardzo łatwo ich zabić, ale mają, wiesz, siłę ognia dosyć nie, dobrą. Predatorzy są twardzi i mają dobrą broń, ale jest ich bardzo mało, bo masz ich na przykład dwóch na grę, mm. albo trzech na grę, albo jednego na grę. W zależności jest? od scenariusza, obcych jest dużo, tylko że są y, tylko close quarter combat i są, i, i są szybsi, są szybsy dosyć, ale są słyszy, nie? Mm. I plus, że tak, jak Tyranidzi, plus, że tam mm. jak zabijasz obcego, to rzucasz kostką, czy się nie rozpadł na kwas i czy na przykład ci nie, nie o kwasę, czy taki ramp no, no, tak wiesz. To... No to buchające ciężarówki. I teraz tak doszło jak tych... Gabriel Angelos ma takie końcowe fakiu, że jak zabijasz ją na 4 plus, czy na 5 plus, jeszcze tam wypłaca ileś mortal wundów, czy no. coś takiego. No to plus, że opcje jak giną to ci, bo tam masz nie masz nie, masz, nie mierzysz dystansu miarką, tylko masz tile. Mhm. Że chodzisz po tile'ach, mhm. nie że na przykład możesz no, jeden przykład. albo dwa tile'e przemieścić, to różne <coughs> jest różnie. Więc obcy mają tak, a i każdy tile ma jakieś tam capacity, że na przykład na tym tailu, na jednym tailu mieści się 20 modeli. Każdy obszar ma jakąś swoją pojemność tak, na modeli. No. <gry> e, I jeżeli obcy ginie, to się robi dziura wypalona kwasem mm -hmm. i zmniejsza pojemność danej, okay. danej cegiełki o, o jedno. Na przykład mm. jak zabijesz czterech obcych, to masz cztery dziury wyżarte kwasem, więc się mniej modeli mieści. Mm. No i jest taka mechanika, że jeżeli Ale się... Ale opcja to nie przeszkadza, obcy potem przy to przebiega, przebiegać, nie? Znaczy nie, to w ogóle nikomu nie przeszkadza. Oprócz tego, Aha. że, że nie, możesz, nie możesz zrobić takiego hura, że atakujemy dwóch predatorów 16 nie, modelami, tak, nie? Się, Myślę tylko to, to, to, to, się, to się tyle nie zmieści, bo musisz. Modele, które się nie mieszczą, musisz wypchnąć yy, poza, poza hmm. kafelek na sąsiadujący kafelek. I to się tylko liczy praktycznie do Close Quarter Combat, nie? Mm. Bo, bo jak walisz na dystans, no to. Tak. to nie, po prostu tak. myślę, że obcym nie powinno to przeszkadzać, takie, taka redukcja pojemności. Znaczy obcy mają w ogóle taki skill, że jak masz, szybki, jak, masz, jak masz kafelki, które są tym takim ich tą Breją, taką wiesz, mm. zainfekowane, to dostają taki jakby cover bonus do, do krycia, krycia się. Że jak do nich strzelasz, to, tak, to mają. na creepie. No, coś w tym stylu, że masz, yy, że jak strzelasz do obcego na przykład z Marinesem, to on ma, on ma jakieś dodatkowe tam do, do, do rzutu kostką mu dodajesz jakieś tam Ale są jakieś systemowo tokeny do oznaczenia tego, że, ten, to, że to pole ma zmniejszoną tą pojemność, czy to tak po prostu zaznacz tej kostką albo... Nie, pamiętam, jest taka, ale... masz taką jakby kawałek podłogi wypalony kwasem, mhm. wiesz, jak I w, w drugiej części obcego albo w pierwszej, co kapnęło Ale trochę jest kwasu znacznie, jest, tak, jest tak, z i tak, kładziesz sobie taki jaję. żeton po prostu zresztą dużo tych żetonów na przykład jaja obcych możesz zamienić na żeton który jest modelem, nie, że jest model jaja obcego nie? masz też w podstawowej grze masz żetony jaja obcego i właśnie w tym dodatku masz dropship który można kupić jako model, to jest największy model chyba w całej, w całej, w całej grze bo ten model tego APC tego pojazdu mhm. który pamięta się, z filmu, może wjechać do tego modelu dropshipa, mhm. więc to jest największy Modelek jest i on kosztuje chyba 250-300 zł, nie więc w stosunku nie. do Warhammera no to jest stosunkowo tani. I podejrzewam, że bo nie widziałem go na żywca, jest wielkości może Walkiri, yy, mhm. Gwardzistów, może Beinblade'a, coś takiego. Yy, I z tego co czytałem, to jest mechanika taka, że można po prostu wzywać nie wiem, że yy, robi bombardowanie, coś takiego bo dodatek yy, daje nam yy, dżunglę czyli takie środowisko dżunglowe, jakby poza tym. Jak Predatorzy. Tak, jak w, jest nawet stary, jest nawet taka skarpa z wodospadem, jak Schwarzenegger zeskakiwał. jest taki tajut. Mhm. E, I e, to tak, mamy obcych plójków, mamy Predatora, który się nazywa tam e, łowca, czy coś w tym stylu, jakiś, nie wiem, łowca, nie pamiętam jak się po angielsku... jakiś specjalny... On ogólnie, ogólnie ma to do siebie, że ma, ma zrobiony taki page z ogona obcego, ma taki uchwyt specjalny, do niego ma przytroszony ogon obcego z w tym ostrzem. I, I ogólnie to jest jego broń, bo każdy z predatorów z podstawki ma inną broń. Jeden ma tą włócznię, no. jeden ma dyska, a jeden ma to działko plazmowe no. na ramienne. E... No fajnie, każdy inny. Spokojnie. Tak, każdy jest inny. A z... fajna, fajna opcja jest dla ludzi, ma... jest pięciu więźniów, tak jak z obcego trzy. Oni mają jakieś tam, nie wiem, noże, pałki i tak dalej. jest syntetyk. A, okay. Android mhm. z Pulse riflem i, i fajnie ma, bo ma na twarzy tak zaznaczone jakby miał takie, jak w cyberpunku, że czasami mają, widzisz ludzką twarz, mhm. tylko że ma jakieś takie linie jakby, Włączenia, że widzisz, że, że mógłbyś na przykład wyjąć kawałek czoła komuś, nie, mhm. w formie takiego walca jakby, więc on ma coś takiego zrobionego na twarzy i ma, ma zawieszony Pulse Rifle na, na plecach mhm. No i to są nowe modele i jako pre można było dostać yy, z niewidzialnych predatorów, cloaked predators mm -hmm. i to są te same trzy modele, które są w podstawce, tylko że są z przezroczystego jakiegoś takiego plastiku zrobione, że, no, że to niby to są to. w kamuflażu no. i to jest taki item kolekcjonerski chyba. Hmm. No. no i tyle jeżeli chodzi o, o tego obcego. No <k> be, <k> oczywiście mają też, bo jest, jest wersja planszówkowa i można też grać w AVP Unleashed, to wtedy to jest bitewniak zwyczajnie. Tak? Że... Osobny zestaw zasad jest, tak? Czy też? Wiesz co, to są te same zasady, tylko że są takie bardziej roz, rozwinięte, że, że nie, chodzisz po, po tych, nie chodzisz po tajlach, tylko możesz sobie normalnie mapę rozstawić. Site, ma, y, znaczy tam też masz Line of sight że nie możesz zawęgnąć no no. strzelać, nie? Chyba że miotasz ogni, miotacz ognia ma taki skill, że się odbija jakby od ściany i wali za, za ten. No po prostu tak jest zrobione, żeby mieli, żeby, nie, żeby mieli coś, wiesz, lepszego, coś nie? Yy, bo tak to by byli trochę tak na jedno kopyto, nie? Widzisz coś, Line of Sight strzelasz, nie? Ja podejrzewam, że to bardziej chodzi o to, że podchodzi koleś do rogu i po prostu wstawia lufę i no, to nie patrzy na mnie. To bo sobie możesz, wiesz, jak w Warhammerze musisz hmm. wyobraźnią sobie tak. troszeczkę tam wytłumaczyć niektóre. Dopowiedzieć sobie. Więc Unlis to jest po prostu narrację. Tak. Forge. W Unleashed możesz sobie na przykład, nie wiem, dokupić jeszcze 30 alienów i po prostu mieć armię taki swarm jak rój jak w Tyranidach. Mhm. I ja sobie mogę ilość tam komandosów dokupić, na przykład nie, wiem, 20, mhm. y zrobić z tych 5-20 oddział i możemy sobie po jakichś ruinach, właśnie dżunglowej planety, tam biegać, strzelać do siebie. nie Więc można z tego zwykłego bitewniaka zrobić. Zresztą większość tych unitów, y expanded units, są właśnie do tego. Bo jak grasz nimi w tą planszówkę i zaczynasz królową obcych biegać, to się robi trochę przegięcie. <śmiech> spoko no dobra, jeśli chodzi o mnie, to w sumie od ostatniego odcinka, co ja Skończyłem malować pojazd, bo chyba ten pojazd... truck Scrap... nie wiem... Scrapjet? Kurde, już nie... Tak, skończyłeś go. Scrabjet. Tak, sumowodzik. Megatruck, Megatruck Scrapjet, tak, dokładnie. Nie nauczyć się pan, tych tam. Pan pilot, ten. czerwony tak. baron... Pilot, ten żółty baron to jest, to jest tak. żółtym tych Bedmonsów. To ja go skończyłem, nie jestem całkiem z niego zadowolony, bo tak troszeczkę inaczej jak robiłem, no i aerografem robiłem jego pancerz. Jakieś tam cieniowania i nie widy. Natomiast... E, miałem trochę leżących w, w, gdzieś tam e, w 32mm podstawków. I stwierdziłem, że sobie przepodstawkuję oddział do Kiltima orkowym, e, orkowy. Żeby oni chociaż wyglądali fajnie. Z, o, z, przepodstawkowałem. E, wziąłem ich. Zrobiłem. I... Zostałeś fotki wczoraj, nie? I stwierdziłem, że e, wyglądają orki na 32mm podstawkach. E, Zarąbliście. Mariesi też no tak, ale orki tak, no ale po prostu wziąłem i już mam przepodstawkowanych trochę wpadłem w szał i przepodstawkowałem już 60-90 figurek ponad ale robisz, robisz jakieś fikuśne ten podłoże? Czy nie, tak ja robię bardzo proste na... ja trochę, czy ja, robię, ja robię piach z, z większymi kamyczkami e... ale drag brushujesz to jakoś? No, na, to jest na razie zwykły piach, ale tak, tak, tak ogólnie jest to malowane normalnie na brązowo później jest XV88 i uszaty albo Fake One Flash chyba no, szwagier to, używa, I to jest ziemi używasz tej sprykanej ziemi, nie? Tak, Ta. Ta. no. mam taki, swój, co, już od lat taki swój sposób na ziemię. Poza... ja mam to samo. Poza tym wszystkie moje figurki, wiesz, weźmiesz figurkę sprzed 5-6 lat pomalowaną i postawisz obok siebie, to ewentualnie możesz mieć różnicę między... Kiedyś był e... Snake Bite Leather, mhm. XV88 jest niby tym samym kolorem, ale nie jest dokładnie do tym samym kolorem. No i czasami używam właśnie u T-Bone, czasami fade One Flash, czasami, czasami jakiegoś tam innego takiego chillisto, martwego Screaming koloru Screaming scale bardzo Screaming Scally, ja jeszcze, tak. Bo. I właśnie to jedyne to, no, taką różnicę może być minimalną. No ja robię taki pył szary za pomocą tego ashin Grey mm. i później brushuję Administratorum Grey. A ty nie masz tej którejś strukturalnej farbki? Wiesz co, mam, ogólnie jest tak, biorę, mam taki piaseczek, dwa piaseczki sobie pomieszałem, takie bardzo drobne granulki, w dacie, w dacie kupiłem drobne granulki i takie większe kamyczki. Moczę podstawkę w kleju, wkładam do tego, wyciągam i teraz zazwyczaj jest tak, że Ci trochę odpadnie, nie, mm -hmm. tego piasku. Jeżeli dużo go odpadnie, to biorę ten astrogranit no, i uzupełniam po prostu braki tym astrogranitem, bo to się łatwo nakłada, nie chcę się już z lejem babrać. Zwłaszcza jak mi odpadnie w trakcie malowania, jak już A wiesz, że za zł możesz kupić taką specjalną paczkę odgiewu, którą możesz nakładać te wszystkie farby teksturalne. Albo mogę, któryś z narzędzi rzeźbiarskich mojej żony wziąć to za robisz darmo. To robisz to nie koszarnie. Dokładnie. <laughs> nie, ale ten. Yy, biorę tak, potem biorę yy, ash and Gray. Yy, boże, yy, null oil. Mhm. Graję, najpierw administratorem grej a potem ult one graj i mhm. tak robię każdą podstawkę. Jeżeli wyjątkowo upierdliwa jest dana y, figurka, to z kat płatniczych wycinam takie kafle jakby połamane, mhm. jakby były kawałki, nie wiem, chodnika czy coś w tym stylu, no, żeby po prostu na płaskim się działa mhm. figurka. Bo zazwyczaj robię osobną podstawkę, osobną figurkę, potem sklejam, na piachu się czasami chustkowo trzymają. Nie? No więc, więc tak, więc przepodstawkowywałem ogólnie swoje orki i wyglądają świetnie, no i jeszcze robiłem, dokańczałem wszystkie swoje motorki i wszystkich kierowców motor, motorków e, i też ich przepodstawkowywałem na o, owalne podstawki. Zrobiłeś tego co Ci z Zamawiałem zamawiałem? Tak, tak, tak, jest, znaczy jest robiony, Nie Aha, jest robiony, jest, robiony e, jest tam pomalowany, no i na Battle już był pokolorowany, Miał skórę, on, miał on Ten model jakiś czas nie robił, bo pamiętam, że był taki Warboss na motorku. Wazdak zasady. Wazdaka. I ten model to nie był taki prox jego trochę? Znaczy, to był ten model, chyba mi tak mi się wydaje. Ja, ja już, Ta postać. Ja się już tak? pogubiłem trochę, ale mi się wydaje, że go się kupuje ogólnie jako Wazdaka Gucmek. E, mogę się mylić tutaj. Ale nie ma zasad już, nie? Ten e, tylko w Imperial Army chyba ma zasady. Aha. Tak coś kojarzę teraz. Tak mi się wydaje, że ma tylko w Imperial tak. Armor no, ale, ale ja go używam jako Warbosa on-bike. No, mam nadzieję, że Warboss on-bike wróci... Hmm, Warboss on-bike jest w kodeksie. Przepraszam, nie jest w kodeksie. No, czego nie ma? Co? Czego nie ma w kodeksie? Nie ma Paintboya na motorze i Big Maca na motorze. W kodeksie nie będzie. Inaczej indeksy przestałyby mieć prawo po prostu rację bytu. Tak. No więc... Y, korzystam na razie z tych dwóch modeli jako indeksowych. Y, bo mam. Więc skończyłem trochę... Y, trochę te motory, żeby... Żeby mieć... Y, Speedfixów, z prawdziwego zdarzenia. No, zresztą na ostatnim batteryporcie było widać, że były 18 motor 27 motorów było, bez kierowców, zdalnie sterowane były. E, będzie jeszcze. A, jeszcze 5 devcop to robiłem, to też jest, bo miałem je złożone od lat. E, no ale teraz je przyknąłem na czarno. E, jak ja to robię? Warplock bronze, Blood Belcher, e, Dry drybrush, później biały kolor, czerwony, na przykład, albo żółty, zależy jaką tam. Tych robię dla Speedflixów oczywiście. E, no i chcę po prostu zrobić całą armię. Wymalować to wszystko. I tak jak ostatnio na streamie ktoś się mnie pytał ile mam punktów pomalowanych, niepomalowanych no to już zaczyna się prze, prze, zaczynam przechylać tą szalę na 7000 pomalowanych e, niecałe 3000 chyba już teraz niepomalowanych, mm -hmm. więc jest, jest nieźle. Łącznie z tym co masz totalnie nieruszone? E, łącznie z tym co chcę pomalować mam pudło takie, które mam po prostu wszystkie modele np. mam 30 stormboysów, których muszę skończyć, mam e, stąpę, którą muszę odświeżyć, bo jest połamana mm -hmm. bo przy przeprowadzce się po prostu tam uszkodziła trochę tam jest 5 ciężarówek jeszcze, 4 battle wagony, więc trochę jest do roboty, no. ale w punktowo jest. Także tyle było roboty. Nowe modele wszystkie zobaczycie na najbliższych baterii portach. No i zobaczycie, na, jak będziemy grać jakąś 40 grę, jak wyglądają wszystkie np. 90 orków na 30, 32 mm podstawkach, bo wyglądają naprawdę fajnie. Także tyle zmalowania. Teraz nie będziesz się mieścił w swoim deplemencie. No, to jest problem, powiem że ostatnio mnie kolej zaskoczył, mówię, że, ale przecież po co tutaj przystawiasz, skoro mniej do kombatu może dojść, nie? I tak mówię, eh, tylko jeden może mniej, mniej dojść, nie? No i zacząłem sobie w Photoshopie nie? E, podstawek 32 mm, no bo załóżmy, że atakuje Space Marina. Owo w niego zrobiłem podstawę, który miał średnicy y, cal, niecały cal, czy tam zrobiłem, y, nie pamiętam, czy teraz jak przejrzę, w wcale to robiłem, że mniej, mniej niż cal i zobaczyłem, ile kółek 32 mm mogę ułożyć, a ile kółek nie, 25 mm. -hmm. I różnica jest dwóch. A dwóch to oznacza, że co najmniej trzech, czterech w drugim rzędzie mogę mieć mniej, więc mam sześciu kolesi mniej w ataku. Ale wygląda najbardziej kur, więc... Cool, cool. <laughs> cool, więc chyba się to. Dokładnie. Więc na turnieje, jakbym miał jechać na turnieje, w życiu bym się przepodstawkował. Jest zasada, że masz mieć model na tę podstawkę, na którym przyszedł, mm -hmm. więc na na 250 bym miał. Na nóżkach przyszedł? Na nóżkach. Ale do tego mam jeszcze oddział Dewskalsów, bo mam 30 kolesi z szutami, które też są mm -hmm. bardzo dobre. Bo orki mają to, że mogą mieć szuty, no więc to jest broń asaltowa, dwa strzały na 18 cali, całkiem nieźle, ze wszystkimi ich dodatkowymi atakami, no to i tak mogę cztery ataki wypłacić chłopakom. Zgadza się. Także. I, i tak gullimany ich zabije. Jednym cięciem. Ale wiesz co, rozmawiałem ostatnio z Witkiem i mi przypomniał, że zapomniałeś o zasadzie Green Tide, że jak masz więcej niż 20 orków, to mają wszyscy dodatkowy jeden atak. Zapomniałem o tym. Eee, no człowiek zapomniał o takich pierdołach, znaczy pierdoła, dosyć ważnych rzeczach, i jeszcze jak się jest w, w ilość tam celach od Warlorda, a byli chyba to ma dodatkowe atak, jak tam coś... Warlord ma jakąś tam zasadę, że mi coś daje. Mm -hmm. Do, no ale... Z, z Co mam zrobić? White Dwarf, Styczeń 2019 roku. Moi drodzy, po raz kolejny White Dwarf przechodzi metamorfozę. Tym razem mocno Moim zdaniem na plus. Um, w White Dwarfie mamy oczywiście, jak zwykle, mamy trzy systemy. Mamy, <coughs> mamy wspomnienie, e, czy mamy cały dział Warhammer Age of Sigmar, który jest pierwszym działem. Później mamy e, różne gry mniejsze, skirmisze i tak dalej. Tam mamy na, e, Warhammer Underworld wspomniany, e, mamy Kiltima i mamy chyba coś do Hobbita, jeśli dobrze pamiętam. E, do Middle Earth. Do Middle Earth, przepraszam. <coughs> mamy też później Warhammer 4000. No i na koniec właściwie zakończony jest Warhammer 40 000 i jakimś tam The Bunker, czy jak tam inside the studio to się nazywa. Ehm, jak dla mnie bardzo dobre zmiany są tutaj, dlatego że magazyn jest... To jest White Dwarf lepszego sortu. Lepszego <grych> sortu, ehm, tak. Jest przede wszystkim posprzątane w magazynie, rzeczy, systemy są pogrupowane jest Warhammer Age of Sigmar, najpierw, później e, Skirmisze, później 40 tak jak powiedziałem. I artykuły się nie mieszają. Nie mamy tak, że przeglądamy najpierw jedno, później drugie, później trzecie i nagle nie wiemy o co chodzi, i po prostu przechodzimy z tematu w temat, tylko jesteśmy cały czas w swoim dziale. E... A cynicznie można powiedzieć, że jeżeli lejecie na Sigmara, dajmy na to, to można po prostu sobie przewinąć do takiej strony, gdzie Sigmar się kończy. I... Dokładnie. Tak jak wspomniałem na przeglądzie Warhammer Age <coughs> Kiedyś Games Workshop robił tak, że Numery, numery były, że tak powiem, o jakiejś tematyce. Czyli jednego miesiąca był Warhammer, drugiego miesiąca był Fantazy, trzeciego miesiąca był. wtedy to się nazywało Lord of the Rings. Po prostu. I. Można było sobie tak naprawdę ominąć e, numery, które w nas nie interesowały, bo było naprawdę niewiele. E, w, w te... Zależy, bo temat numeru mógł być, dajmy na to, władca ale w <coughs> paint akurat był ten schemat kolorystyczny tego modelu, który chciałeś. Tak, tak. Być... ale na przykład nie było zasad na przykład do 40, jeśli temat głównym numeru był, e, był władca pierścieni czy fantasiak. No po prostu o, o to mi chodzi bardziej. A tutaj, no wiadomo, decyzja marketingowa, decyzja... E, Finansowa no po prostu, żeby zmusić nas wszystkich do kupowania, ale przynajmniej mamy porządek, możemy sobie po prostu przejść do swojego działu i nawet po brzegu widzimy, po kolorystyce, że możemy do którego działu idziemy i jesteśmy na Warhammerze 40 Bardzo fajnie jest to zrobione. Poza tym, bardzo, bardzo pozytywna rzecz, White Wolf w końcu nie jest katalogiem, jest po prostu magazynem, nie ma właściwie żadnej reklamy. E... Nie, no troszkę nie no, są, są, są. Duży. Ale widać, Mogę... że jest to reklama, reklama, a nie reklama ubrana w ciuszki artykułu, tak? Tak, dokładnie. Nie ma na przykład pokazane nic, co wychodzi w tym miesiącu. Jest na przykład, jeżeli opisują jakąś armię kryminotwistów, to jest pokazane są pudełka do kryminotwistów. Jeśli pokazują armię tam, nie pamiętam, co do Sigmara pokazywali, to nagle jest po prostu pokazane e, armia do Sigmara. Co możemy sobie tam pokupować i tak dalej, jakieś przyrządy, które nam są potrzebne. I wszystko jest tak kontekstualne, tak jak ja zresztą mówiłem na przeglądzie. Panowie, wasza opinia? Ja jestem bardzo ciekawy, czy po raz kolejny nie potraktują po macoszemu Lotra, bo w tym numerze mm. widzę, nie ma ani jednej strony, ani jednego no, kawałka o tym. Nie, nie ma. Nawet na okładce masz chyba, że właściwie Knightwalt tam, Age of Sigmar 40. Mm -hmm. e, ja trochę się bawi ostatnio w Lotra, tak, w tle, że tak mm -hmm. powiem, ale no jak. To nowa edycja, tak? Tak, tak, mm -hmm. tak. E, I mówię, że. Boję się, że po raz kolejny będzie ten system pomijany wiesz, jakby nie jest to jakby mój główny target, mhm. ale mimo wszystko fajnie byłoby jakby coś tam się jednak pojawiało. Za mało więc... modeli kupiłeś, jak kupisz więcej modeli im się to bardziej, sprzedawać to, to będzie działo. Nie, w, w ogóle nie wydaję modeli i to jest kolejny taki problem z, z tym systemem, że masz w podręczniku tam ileś jednostek, mhm. które na przykład, nie wiem, Gildor Glorion, tak? Fajny mhm. elf, klimatyczny, ale on wyszedł w jednym boksie metalowym 10 lat temu. I teraz jak chcesz go kupić na Allegro jedna mała figura to kosztuje od 200 do 400 zł kup teraz. Tak. I, nie, I rozumiesz? Nie albo konwertujesz. No, albo konwertujesz, rozumiem. A mówią, mówią że GameStop czym zabija konwersję? Masz? 400 złotych? Albo konwertujesz. <gibli> Dokładnie Ale no mówię, że tak no samo l rącz na koniu. Fajnie, możesz wystawić według tego, ale nie kupisz takiego modelu fizycznie. Połowy modeli, które, można, które są w podręczniku, nie kupisz, więc nie do. Właśnie się dojdzie... na grupie Lotro miało że ktoś tam wziął model hmm, Glorfindela, chyba i model elfa na koniu i po prostu głowę tam, czyli tak, nawet od, tak, od tak, tak. pasa w górę przed, tylko że to tej... często nie wygląda dobrze po prostu no i mimo wszystko ja jednak nie, nie jestem jakimś fanem konwertowania akurat i personalnie wolę móc kupić sobie po prostu Gildora na przykład tak albo właśnie Leronda na może... koniu ale może z czasem to będzie, no bo teraz już masz opcję niedawno wyszedł Gandalf z Pippinem na koniu kolejny i Gandalf i Pimpin... kolejnych trzech Aragornów, kolejnych pięciu Legolasów Zresztą właśnie, możemy chwilę powiedzieć o tych modelach trzech łowców, tak? Tak. E... No i tak, ja rozumiem, że miejsce równych szans, miejsce pracy i w ogóle ten, ale osoby z dawne nie powinny malować figurek na stronę Forza. No... Słuchajcie, spójrzcie sobie na Legolasa na oczy. Spójrzcie sobie na Aragorna na oczy i to Stop jest. Stopien nienawiści czoło troglodyty, bo ktoś tam ma jakąś nie wiem, odgórną zasadę, że jeżeli jakiejkolwiek figurce namalujesz brwi, to ci wyciągnę mózg odbytem. I dlatego nie malują. I efekt jest jaki jest. Więc słuchajcie, zrobimy sobie tutaj marker i ja przy tym markerze wstawię porównawcze foto Legolasa z 2002 roku, którego tam bracia Pery mm -hmm. wyrzeźbili i tego Legolasa, który jest teraz również Gimlego i również Aragorna. i odpowiedzmy sobie na pytanie czy tak powinno działać ten year challenge, że się kurwa cofamy w czasie i robimy w kadzie jakieś gówno, zamiast Ale... porządne ręcznie wyżywione figurki? Ale powiem Cie, Przepraszam, że... uniosłem się. Ale Gimli akurat mi się podoba całkiem z tego zestawu przed Bo mordy mu nie widać i nie widać, że jesteś troglodytą jak dwa pozostałe. <głosy> Tylko go to, że ma hełm. No, no okej, okay, dobrze. dobrze. Lubię jak się żłagierów nosić. Tak, ja też. A teraz chwila. Krótka przerwa moi drodzy, zupełnie niespodziewanie ogłosimy teraz osobę, która wygrała jedną z nagród Ogłosimy teraz, że Space Marine Heroes, jedną figureczkę, którą prezentowaliśmy na naszym filmiku Wygrał Salem Hamdan za swój komentarz, dziękujemy bardzo za udział w konkursie i zapraszamy do słuchania dalej odcinka i oczekiwania i wyszukiwania, kto dostał gdzie nagrodę jaką. A tymczasem salem wyślij, pamiętaj, na YouTubie wiadomość z swoimi danymi adresowymi, żeby można było wysłać Ci to nagrodę. Może nie na YouTubie, tylko na, przez Facebooka się, z którymi no, z, z, którym mhm. z nas się skontaktuj. Z którym z nas się skontaktuj. Numer i, karty kredytowej, PESEL. Tak, numer security i tak dalej. Do Jeżeli nas... nie adresu, to skrzynkę pocztową. Cokolwiek. Dziękujemy. Przechodzimy dalej do, do tematu. Dobra, to byliśmy w władce pierścieni który w tym numerze akurat nie rzeczywiście jest to... nie ma, muszę przyznać się do błędu. Nie ma w tym, ale co mieliśmy? Mieliśmy także plakat, który jest bardzo fajny, który tutaj za nami stoi. Bardzo fajny duży plakat, który ten plakat akurat oprawiłem do nowego sklepu, który nasz Krystyna otwiera niedługo, żeby mógł mieć po prostu coś fajnego w sklepie. Więc to jest fajne. Coś jeszcze było w tym numerze? Myślę, czy coś jeszcze w tym masz było. Nie, chyba tylko plakat. Eee, może przejdziemy sobie szybciutko po głównych tematach, które są oczywiście odnośnie czterdziestki, bo to nas najbardziej interesuje. Eee, jeśli chodzi o czterdziestkę, pojawi się na początku całego działu. Jest krótkie opowiadanie. The Herald of Doom. Słowa. Dalej mamy Echoes from the Warp i tutaj mamy historię, gdzie Robin Crowderz, który był odpowiedzialny za pisanie zasad do ósmej edycji. I ma armię Howling Griffonów, ja też kiedyś miałem. <laughs> Opisuje jak playtestowali te zasady, jak opisywali zasady i jak wygląda ten proces. Także to są nawet cztery strony takiego powiedzmy sobie ciekawego artykułu. E a dalej mam oczywiście mięsko mięsko, czyli indeksa startes i zasady do Crimson Fistów. E mamy zasady po prostu... Chapter Tactics, Tactics. relikwie. Wszystko World co, World Trade wszystko co potrzebujemy, czego nie było w podręczniku Space Marines, U, U, nie, Adeptus Estatus. Według kodeksu mieli używać Chapter Tactics Imperial Fistów, mhm. bo są ich potomkami, natomiast mhm. teraz mają swoje własne, jest, jest to bardzo pozytywne zjawisko, jeżeli ktoś ma armię Crimson Fistów, mhm. chciał mieć troszkę więcej odrębności, no to, to wtedy ten White dwarf White jest pozycją obowiązkową. Tak no, jest. Tylko Miejmy nadzieję, że to jednak wyjdzie jeszcze w jakiejś innej formie, jednak, a nie, Wątpię. że. No. Znaczy tak, ja mam nadzieję, tak jak mówiłem, ale wrzućcie tak? PDF-a na stronę, żeby ktoś mógł to zastać, bo mówię, o mnie jeszcze nie. Ten kupi ten... Ale mogą numer. to zrobić za 3 miesiące na przykład. Na znaczy, inaczej, może, może hmm? nie, nie, nie, nie wstrzymywałbym od tego, nie, ale nie. Y, mogą zrobić tak jak dawniej, że indeks z wychodził w White Wharfach, hmm? w każdym numerze praktycznie sobie było A później w Chapter na przykład. A później była zbiorcza książka, publikacja hmm. Indeks AStartes, chyba 2 po 3. To nie części, nastąpi, jakby. bo to my, ludzie będą płakać, że jest kolejna książka, po prostu tak. z całego roku wyjdą w Chapter Plus, wszystkie po prostu no na końcu. Tak. Co wtedy miałoby... Tylko bardzo by spuchło Chapter approved. No, no dobrze, ale wtedy miałoby to sens, jeszcze większy kupowanie Chapter Plus, nie? No. Jeżeli przy czym Jeżeli obiecywali na początku swojej edycji, że wystarczy jeden podręcznik, żeby grać, a teraz już mamy które chapter proof. Drugi, mamy chapter plus i teraz ja grając orkami muszę mieć podręcznik, dwa chapter proof, indeks yes. i kodeks, pięć książek muszę tak mieć. Więc... W się nie masz jakiejś jednostki, który nie, tam Mam. nie było. Mam więc szóstą mi bardzo Tak więc dziękujemy GW. Ale dziękujemy też wikontaktę za udostępnianie wszystkich PDF-ów, gdzie możemy sobie po prostu, mając podręczniki, oczywiście drukować ale te strony. dziękuję userowi, który to udostępnia, bo w kontakcie to jest jak Facebook. To no jest... tak, jest wiem o to, ale ja mówię jest. po prostu, nie wszyscy znają tą stronę. Nie, nie, nie, dziękuję, bo jeszcze mu panu, prawda? Tak? Dzięki. A, przepraszam, <śNOUNCER> dziękuję <dümüzd Schutzania> Dziękujemy Iwanowi Iwanowiczowi. <dKapı> Dobra, co dalej mamy takiego koło czterdziestkowego, poza krymność Aha, oczywiście, jeżeli chcecie... Dowiedzieć się więcej, co jest odnośnie tych Crimson Fistów to zerknijcie na filmik, który jest przeglądem tego numeru, dokładnie i tam omawiam każdą zasadę. Właściwie przy, przechodzimy przez te wszystkie przedmioty, relikty, strategie itd. Także nie jestem jakimś specjalistą od grania, ale przynajmniej się dowiecie, co tam było, jest, czego możecie się spodziewać. No i... Jak już ściska się te widełocze, czy tam na tych zdjęciach są jakiekolwiek zwykli marini, czy tylko primarni się nie, wszystko pojawiają? Wszystko są. Jedyne zwykłe marini to są terminatorzy tutaj. I jak eksponuję Pablo Cantora, to w koło niego są. Pedro Cantora, to są w koło niego. Pablo Cantora. I Pedro Escobar. się koło niego są, no, Tak, żeby nie, nie, nie wyglądał, wiesz, downscaled. Ale z tyłu na moście czyha man. No jest, faktycznie. Obserwuję, jak to eee... Idę wymienić twoich Marinesów Pedro. No dobra. Ej, chodźcie tu za szopę, chłopaki. Wam chcę wam jeszcze pokazać. Uklęknij. Nie przeżdż, robi Primaris. Ale Ej. chciałem zwrócić uwagę, że na tym plakaciku, który był dołączony, z racji tego, że do Kalgara w Wigilu się wyszła, oprócz tych dwóch ochroniarzy. Jeszcze formacja Victrix Guard, mm. bo to, to oni są Victrix Honor Guard, mm. a jest Victrix Guard, który mm. jest z w stylu formacji, mimo że w tej edycji formacji nie ma, jeżeli mm. uważacie inaczej, jesteście heretykami. Y Obok Kalgara jest Sternguard Veteran Sergeant, mm. który też jest klasycznym Marinesem. Haken Marine, to tak, to zaczynają być trochę jak w latach 80-tych Murzyni w filmach amerykańskich. Nie, to... I o, też pierwszy i Guido i pewnie. Znaczy wiesz, oni będą po prostu taki Woldo w 40, nie? Będzie jakiś art znajdź zwykłego Space Marina. O, tu jest! Jej! Wygrałem coś? Nie. Po prostu wyg wygrałeś... Yy... Wygrałeś smutek. Wygrałeś kolejny oddział Frybarysów. E, słuchajcie, to jest zmiana, którą musimy zaakceptować po prostu. dali i już. E, Ko koło czterdziestkowo jeszcze... Tłumacząc na polski, Primaris z High na polski to jest też lepszy sort, tak? Tak? <laughs> nie wiem, bo... to mnie tak. Prima sort. Primaris, Prima sort. Prima sort, <laughs> <Prima> sort Marins. Najlepszego <laughs> lepsze, sortu. Najlepszego. Starzy Marins stoją tam, gdzie stało z u <laughs> to oni mi się całkiem podobają akurat, więc nie ma z tym problemu. Póki, jeżeli masz armię starych Marinsów, to jesteś pod człowiekiem i powinieneś się zabić. Dlaczego jeszcze nie kupiłeś 2,5 tysiąca punktów primorisów? Śmierć wrogą primorisów. Stopowiedź nienawiści. Dobra, robię. Wróćmy na. na, na, na. Uf, tylko no to... imperator może nas osądzić. Będziemy mówić o nowych rilisach, czy nie? Yy, tak, zaraz, było trochę. Zaraz przejdziemy, tak, tak. Ehm, no i oczywiście do, do 40 jeszcze mamy do Team'a. Kruty, które wych wychodzą jako swój osobny, odrębny kill Team możemy po prostu całą bandę zbudować sobie z To Będzie boksik, czy sam sobie musisz sklecić? Mhm, Podejrzewam, mm. że będziemy musiał sam sobie sklecić, bo I są tam, zupełnie tam. różne modele, bo masz no, no. houndy, Kruty i krutoxa e, i jeszcze karniwory jakieś, nie, dobrze. Krut karnivor, czyli psy, houndy czyli... Przepraszam, odwrotnie. Trochę to brzmi kruty. jak nazwa kosmitów z Carpetona Demi. Carnivor to jest zwykły koleś. Możesz wystawić tak. <laughs> Skulany ty burgundowy kutacz. Dobrze, mają oni swoje, swoje uzbrojenie. Tutaj mają też oczywiście te swoje zasady do demeanors, e, czyli takich budowania tego części flafowej bandy, którą tak naprawdę tutaj piszą, żeby losować. Ale tak naprawdę powinniście sobie po prostu wybrać to, co chcecie. I według tego zupełnie nic nie zmienia. Natomiast możecie sobie koło tego zbudować narrację. Jeśli to kiedykolwiek wyjdzie po polsku, to dla was e, będzie lepiej. Natomiast jest e, generator imion. Szwagier, podaj mi. Trzy cyfry od jednego do dziesięciu. A powiem Ci, jak masz na imię yy, dla krótów. 69, 1. jeden. Dobrze. Biak. Jesteś biak, trza, gota. Gdzieś takie, biak... za, no, znaczy, no, takie... Jak za pan. Znaczy, imiona brzmią tak, jakbyś po prostu losował literki z worka do skrable, nie? Tak, jakbyś tak? się ze skrable mam cztery literki i do, do, dorzucam jakąś samogłoskę i apostrof. Bardzo fajne, bo... Yy... Trochę klingońskie takie. Trochę tak, tak, nie? Yy... Ale dodaję właśnie takiego klimatu, na przykład, jakby ktoś nie wiedział, jak ponadawać, by nie nazywali się Staszek e, e, Bonifacy i nie wiem. I tak czy... będą, bo, ja no, bo nikt tego nie zapamięta w czasie gry, że mój Jarosław czyli. Dobra, i tak się będą nazywać, ten z plazmą, ten z flanerem. Tak, dokładnie. Już, już I dwóch zwyklanków. jak w czasie gry ktoś mówi, mój ikszt in Dach. Atakuje twojego tam. Tak, na pewno. Znajdziesz takiego. W Games wchodzisz, chcesz kupić zwykłe pudełko, a tam koleś się przysła. NUCH duć! KAMPLA! <laughs> Gdzie ja trafiłem. <laughs> Także z czterdziaskowych klimatów oczywiście, bo, bo chyba tylko tyle jest. Oczywiście są modele, malarzy, no to oczywiście... Przy, są... o, o, o, jest lot, proszę, Gandalf. Strona 82. No <laughs> jest, jest. No i tutaj no To jest. jest. To jest Alfred. Alfred, Alfred jest, no. jest, ale to... Jest parę, no, parę... Nie, no, modeli, tak, no to po ma Macoszemu rzeczywiście, ale A... słuchajcie, może na przykład następny numer nie będzie indeksu Astartes, tylko to będzie my. skurczony dzień czterdziestki, następ... no Już wiemy, co będzie w następnym to... numerze. Ju no. Już wiemy, co jest w na, na następnym numerze. Dzisiaj wrzuciłem zdjęcie, e, także dzisiaj nie? jest ten dzień, kiedy wrzuciłem zdjęcie, okładeczka już jest, e, już Ci pokazuję, że po Nie wiem, nie widziałem. Już... No, Zaraz zobaczę. Jestem tak samo z niecierpliwiony, jak Wy wszyscy. Trzy łowcy. Na układce jest do do, do 40-będzie Craftworld Eldari e, pokazana armia mm -hmm. i Equals from the Warp. Nie wiemy, czyli pewnie znowu jakieś światy 40. Do Kiltima będzie e, Event Report, czyli za, zapis relacja z e, imprezy i weekendera Kiltimowego i Jarvis Johnson i Andy Chambers będą wracali do Golgoty na, jakąś, na jakiś Battle Report, więc fajnie, bo Battle Report Tak, to będzie. było w się zapowiadane, że namówili tak. go, żeby zagrał i nawet nagrali Battle. I w do Sigmara będzie nowa kampania skirmiszowa e, Tom Celestial The Hammerhands, którzy są też chyba na okładce, mi się wydaje, że to są Hammerhands, mało młotek. To to, y, Hammers of Sigmar. to są. Hammers of Sigma, cokolwiek. E, I Fantastical Realms, nie wiem dalej, bo jest naklejka. Na Właśnie, y, słuchajcie, troszkę pomyliliśmy ten temat, ale w tym White Dwarfie, który teraz jest w Jarvis Sigmarowie w dziale Sigmarowym są reguły do Age of Sigmar Skirmish dopasowane do Age of Sigmar 2.0, czyli drugiej edycji. Tak. Bo były I, Tak, zasady tak. tak, to podrób, tak znaczy można to traktować troszkę jako znak, że nie wyjdzie oddzielny hmm. pudełkowy ekwiwalent Kill Teamu. Bo już tutaj jest. Tak. Bo już tu jest, I on jest wręcz wersja, wersja Sigmara na Skirmish. I on tak. jest wręcz tak jak znowu mówimy, że fajnie by żeby to wyszło jeszcze w PDF-ie do drukowania, bo to jest już darmówka totalna. To są dwa, cztery 6, 8, 10, no 12 stron powiedzmy. Z czego większe to są Battle plany czyli scenariusze. Tak, ale no to są te rzeczy, które możesz wykorzystywać do tej gry, więc dlaczego nie? I fajnie właśnie by było, gdyby to wyszło jako osobna, osobna jakaś publikacja, chociażby PDF do ściągnięcia. I nie mówię od razu, bo jeżeli to wydali, wydaliby od razu, to osoba, która to chce, pójdzie i ściągnie, nie kupi magazynu ale po trzech miesiącach mogliby wydać PDF-a spokojnie. Kiedy już magazyn zejdzie z ma ze stoku, go... trudniej będzie go kupić, ale jedyna opcja, żeby dostać to, to będzie na przykład pdf jakiś. Nawet niech kosztuje, nie wiem, 2 złote, 3 złote, tak jak mają tam minimalna cena na Play Store. 2,99 bo jest minimalna cena. Zawsze ludzie będą bardziej skorzy do kupienia tego. Więc to jest WideWorth. Tak jak mówię, dokładniejszy przegląd, strona po stronie jest na moim kanale filmu, gdzie powinien się pojawić tutaj gdzieś link, albo będzie w opisie.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 Towar najwyższej jakości. Na czas. Na pewno. Oficjalna strona producenta to kromlech.eu. Oficjalny sklep? Bitsofwar.com Musimy popatrzeć na wyznawców chaosu oraz również na się impadzimy również zaopatujące się a Nie chcemy kolejnego amaryllona na terenie yy, Nowości zaczniemy sobie od Forja, bo tam chyba wyszło najmniej rzeczy, jak już od dawna wychodzi. Wiesz, gołe główki do są kastów. Pytanie, czy coś usunęli w końcu z, z, z Forza ostatnio? Ja już nie patrzę, stary, to jest aż smutne. Bo się cicho, mam już moją, się cicho o tym zrobiło, mam, mają, mam moją teorię spiskową, którą zaraz mi przedstawię. Zrobiło się cicho, bo ludzie przestali Forza kupować. No, ale to tak jest, wiesz, potem się dziwią, że ludzie, wiesz, spada im sprzedaż jakiegoś produktu, no jak ludzie nie wiedzą, na czym stoją, czy im się system posypie, czy nie no to nie będą ładować w to kolejnych tych, jak im dasz pewność, że tak, system zostaje, no to, to będą kupować, tak? Był taki, była, była taka zajawka, że... Była taka zajawka, był taki prezent, zapakowana figurka jakby w taki papier, że odsłonimy to mhm. na, na święta, no i tam oczywiście, chociaż było widać wyraźnie, że jest to topór, mhm. ta figurka trzyma, to ludzie, Sanguinus, na no bank Sanguinus, no, a jednak chyba nie. E, wyszedł Chwarl e, Red Blade, to jest pretor e, w terminatorce e, w Space Wolf e, w Sowy do Heresy. On ma Frost Blade, czyli ten taki jakby bardziej dokoksowany Power Axe, e, przebitkę. Of, of Wolf, of Winter, of, of War. E, przebitka jest taka, że ma AP2 i atakuje na inicjatywie. Jak normalnie mają Power Axe unwieldy, czyli z inicjatywą 1 atakują. I co ciekawe, ma Heavy Bolter jako broń. Nie, nie, nie Kombi Bolter. Tylko właśnie Heavy Bolter, już się ludzie śmieją, że wygląda to trochę jakby miał odmuchały do liści. Eee, <śmiech> no i ogólnie, ogólnie też jest polewka z internetu, głównie ze względu na jego malowanie, bo, bo widziałem no. też model niepomalowany, który wygląda dużo lepiej. To jest fajny model ogólnie, mm. ale jest fatalnie pomalowany jeszcze mu zrobili takie zdjęcia od dołu jakby. Wiem, że pewnie celowali w to, żeby wyglądał majestatycznie, bo on na takiej górce jakby stoi, ma, ma sceniczną podstawkę. Ale już ludzie się śmieją, że wygląda jak yy, z tego Zostina Powersa Fat Bastard, ten taki szkocki szwarc charakter z rudymi PKS-ami. Znaczy... E, natomiast sam sam ten, sam koleś jest bardzo dobry, bo, bo nie dość, że jest no, terminatorowym pretorem, więc ma statline dobry. Mm -hmm. Wyposażenie ma dobre, mm -hmm. bo broń za P2 na inicjatywie to jest złoto w herezji. Można wysiekać naprawdę kawałek jakiegoś liternego oddziału, bo nie mają armor save'a. Przed twoimi atakami yy, i jeszcze bufuje trochę wojsko, więc, więc naprawdę się opyla się go brać. Jak wam się model podoba, nie, nie zrażajcie się malowaniem Forge'a, pomalu... popatrzcie jak wygląda goły. To znowu jest straszno po prostu z znaczy... Forge'a. Że... I, I bierzcie go w razie co. Czy fakt, faktem, że jest pomalowany tak, że wygląda jakby miał zapasowy chromosom, to jest akurat... Fakt. Ci sami go malowali co Łow... na i to na to może... jara ja mam, ja, mam, ja, mam wrażenie, ja mam wrażenie, że Forge ma ten sam problem co GW, tylko że jakby w innych działach. Dają starzyście model, który dużo kosztuje, żeby w 10 minut go zrobił w przerwie, nie wiem, na lunch między fajką a kanapką, a w GW jest tak samo z flafem, że dają starzyście między fajką a kanapką ma pisać na przykład, ok, Jedziesz albo nowego, nie? nie? Ale nie wiem, czy sorry, słuchałeś te podcasty w końcu? E, ten podcast oficjalny? GW? Wiesz, co pierwszy przesłuchałem i tak mam wrażenie, A, że. To... Nie wiem, czy to w pierwszym było powiedziane, ale jest powiedziane wprost i oficjalnie. E, design Studio robi model. Ale to już od ten dawna. Model, ale... Ten model trafia do, yy, do śmieci ludzi od Flavu i wymyślcie Flaw do tego modelu. Ale to On ten, to, słuchaj, to było ten. To już od dawna było powiedziane, tylko nieoficjalnie. Koleś yy, yy, w jakimś podcaście nie pamiętam czy Keriot? chyba o tym mówił, Keriot TV, yy, Rate tak projektowali, że zrobili Rate Nighta jako powiedzmy, ok, potrzebujemy coś dużego dla Eldarów. Zrobili Rate Nighta, ok, super. Napisali mozesady, zasady. Wysłali, jeszcze to była szósta czy siódma edycja, wysłali go, dobra, słuchajcie, mamy takie zasady i kosztuje tyle punktów. I ktoś tam, nie wiem, jakiś CEO czy upper management mówi, okej, okay, zajebiście, tylko zdejmijcie 100 punktów sceny. Ale to wtedy będzie przegięte. Yy, okej, okay, zdejmijcie 100 punktów w i zostawcie tak, jak jest. I tak wyglądał po prostu... Yy... Cały ten ja, jest to niby, niby tak jest, to jest oczywiście szansa, że, że, że tak było, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, aczkolwiek uważam, że po prostu zawsze jest jakaś kompetentna osoba, która podejmuje decyzję, a, to jest a czy jest... nie, to jest, to wolące, jest nie? stary, to jest marketingowo, to jest bardzo kompetentna decyzja, tak. bo na przykład w armii na, nie wiem, 1500 czy 2000, czyli 3, tyle, się ile możemy. się gra, powiedzmy, to teraz nie zmieścisz jednego takiego modelu, który jest bardzo dobry, tylko zmieścisz dwa albo trzy, tak? No i mieliśmy tą całą, wiesz, no... Formacyjną, hmm. wiesz, ten formacyjny gnój, który hmm. był pod koniec siódmej edycji, wraca. Wraca powoli, powolutku. Natomiast jaką mam? Y, conspiracy Theory. Ogólnie no tak. poproszę, tak, szwagier, poproszę pod moją wypowiedzią, żeby był obrazek symbolu Illuminati i żeby prezydent George Bush y, ściskał rękę reptiliadów. Albo teraz Truman. Wst ty wstaw muzykę z Archimedes. Tak. To, to, to, to teraz? To może, może, za, wiesz co? może zaduć, zaduć żeby rozumiem... cię nie zatagowali. Różnie rozumiemy słowa wstaw. Dobra, ogólnie tak. Wiemy, że zdejmują, wiemy, że, yy, zdejmują z herezji dużo, dużo modeli. I teraz tak. Nie zdejmują, zdjęli. Zdjęli, ale do tej pory zdejmują, nie? Znaczy czy Chyba co? Mają chyba co. Ogólnie tak, moja yy, konspiracyjna yy, teoria jest taka, że we fluffie <coughs> wyrwałem sobie właśnie bark robiąc air quotes eee, primarisi, znaczy niby jest tak, że primarysi są po to bo y, krew space marinów jest bardzo rozrzedzona i to nie są już to nie są już ci space marini co kiedyś tak? kiedyś to działali 20 lat i trzeba nie było do mechanika odstawiać a teraz po każdej bitwie do aptekarza trzeba chodzić z takim no i ogólnie Primarisi to są ci starzy, herzyni super mega Space Marini, bo są z tego... Pierwsza fala. Pierwsza fala Primarisów są odmrożeni. No, są super w ogóle zajebiści, a starzy Space Marini to się od gwardzisty różnią tylko tym, że mają lepszą zbroję. I w ogóle to najlepiej jakby sprzątali mopem podłogę. Yy, I teraz tak, moja conspiracy theory jest taka, że jak hełmy i naramienniki pasują do primarisów, staromarinsowe... Zabry bardzo dużo paków. hełmów i naramienników było w y, Last często Dubai. Bardzo dużo. Tak, ale ogólnie moja Conspiracy Theory, już powtarzam po raz ósmy, bo nie umiem skreślić zdania, y, jest taka, że po prostu wypuszczą Mark 3 i Mark 4. Może Mark 6? Co wątpię, bo te. Mark 3 i Mark 4 najlepiej mi Wypuszczą y, primarisowo wielkościowe ciała i zostawią stare upgrade paki. Mm. No, ale do ale wiele Upgrade paków już je poszło. No tak, ale wiesz, chyba może je, że je przerobią. chyba że je przerobią, żeby lepiej pasowały. I teraz tak, jeżeli to zrobią w Żywicy, no to yy, w ogóle primariści są majstersztykiem, jeżeli chodzi o, o marketing, bo to jakby jest wciskanie kolesiowi, który ma już, nie wiem, 3000 armii, że musi kupić jeszcze raz tą samą armię jakby. Więc tu może być podobny zabieg, że oni będą chcieli, żeby gracze herezyjni jeszcze raz kupili sobie armię. Upsejowaną, plus że gracze 40 będą mieli. O, ten Mark 3 Primaris jakby wielkościowo fajnie wygląda, plus że będę miał troszeczkę większy yy, większą różnorodność w swoich wojskach. Bo wszystkie bicy, inne primarisowe plastikowe ci będą pasować do tego nowego ciałka, jakby. Rozumiecie o co mi chodzi? Także. Na stare bicy do nowych wiesz, nowych ciałek. I myślę, że to by mogło jakby współgrać z tym, jakby kiedyś Herezja przekliknęła się do ósmej edycji. Co podejrzewam, może w jakiś sposób być realne, nie wiem, może zrobią ten... Jak będą te wszystkie kampanie, bitwa o Terre i tak dalej w Układzie Słonecznym, więc może wtedy. Wiesz co myślę? Z innych, z innych takich rzeczy to jeszcze tylko szybko wtrąd. Mm. Rzucili, rzucili taki arcik z Sanguinusem walczącym z Kabandą i ktoś tam przebąknął, że, że w pierwszym kwartale roku ma któryś... Co, coś z tła, bo to, ten art był tłem dla jakiegoś tam modelu, że coś z tego tła ma wyjść. Ktoś tam, jakiś insider komuś powiedział, więc albo będzie Kabanda jako imienny demon, tak jak już kilka demonów wyszło do herezji. Albo wypuszczą Sanguinusa, podejrzewam, że równo z, z tym nowym bukiem herezyjnym. Albo wyjdą w którejś książce, albo w którymś buku kampanijnym, jak Urban Conquest, Ruinki, na których stali. Albo. <laughs> A podnośnie twojej teorii z kiskowej, którą, którą zaprezentowałeś, ja myślę, że twój hejt do primarisów zaślepia ci niezdroworozsądkowe myślenie i myślisz zbyt zdroworozsądkowo, żeby to się sprzedawało. Oni po prostu zlikwidują wszystkich starych swoich smaliów, po prostu przestaną do nich produkować rzeczy, Będą less często to buy za, nie mówię, że w 2019, 2020, mm -hmm. może w 2021, 2022 i w pewnym momencie po prostu będziesz miał tylko i wyłącznie i nagle po prostu będzie taki nieagresywny, ale będzie wypchnięcie zostaną do lamusa po prostu. Nie będą o nich wspominać, wszędzie w książkach będą primariści. nie będzie po prostu... Pis pisarze na pewno już teraz mają przykaz, nie piszemy o starych Space są wszystko Primarisi. Nie piszemy o Devastatorach, piszemy o herbasterach, nie piszemy o... nie wiem... Ale ja mówię stricte o herezji starej. Ja wiem, to... ale to bo mówisz, że wejdą w herezję, ja wątpię, żeby oni weszli w herezję. herezję... Znaczy nie, chodzi mi tylko... Ja się obawiam, że oni w ogóle nie tkną w ogóle być, i no. może herezja będzie dla starych modeli i żebyś te wszystkie stare modele mógł sobie wziąć. Znaczy nie, nie przejdzie Ci w starych modelach, bo masz markis nie tego, ja wiem, ja a, ja wiem, ja a wiem, ja gracze herezyjni, tak. nie wszyscy, ale dużo graczy herezyjni są trochę dobra. jak, wiesz co, oni są trochę jak, historyczni jak, gracze. jak gracze historyczni, że ej, to jak robimy kampanię być. w 1942, to nie możesz tego czołgu ułożyć, bo on, on wszedł w 44, nie? No jest na, na trok... Znaczy nie wszyscy są tacy, ale... Znaczy tak, jeśli chodzi o przeskalowanie, nie sądzę, żeby przeskalowali do wielkości Primarisów. Bo stary, no, nowi, nowi charakter series po, po Eidolonie, oni są więksi. Garro więksi, i cała reszta tak, są więksi, ale dużo. ale to będzie przeskalowanie do takiego wzrostu jaki mają nowi Troszkę nowy Dead Guard, troszkę nowy Deadwatch. Watch. Czyli Primarisowy? Nie. Po prostu. Nie. Bo to ile? Pół centymetra różnicy masz? No pół centymetra to jest tak, dużo. Pół centymetra na figurkach takich 28 mm to jest dużo. To jest ogrom. To jest właśnie różnica między zwykłym scalem a true scalem. Pół centymetra, no może tak znaczy inaczej. Eee... Możemy moich Death przystawić do Krzyśka Primarisów i różnica jest żadna praktycznie. Minimalna jest, natomiast mi bardziej chodzi o skalę Death Watch i Thousand Suns. Czyli oni są wyżsi niż klasyczni mm -hmm. Marins, e, niżsi niż Primaris. I do czegoś takiego myślę, że tak jak najbardziej mm -hmm. jest możliwe, że jeżeli wyjdzie nowy boks, zwłaszcza plastikowy, jeżeli by miał wyjść nowy boks herezyjny, trzeci... Nie, wiesz co, szczerze to nie Są plotki. Nie, nie znaczy tak, dopóki ktoś nie zbije tych plotek, to jakieś tam nadziei będę się trzymał, bo była też plotka, mm -hmm. że jest Siege of Terra i że tam będzie właśnie chyba Mark 6 armor, motorki jakieś i tak dalej. Jest też plotka, że boks plastikowy z wczesnej wielkiej krucjaty, gdzie miałby być Mark 2 armor i wcześniejsze pojazdy i tak Jeden co to. słyszałem, że miał być Devguard kontra White Scars i White Scarsi mieli mieć właśnie motorki, a Devguard mhm. miał mieć plastikowego rhinosa tego starego mhm. i Breacherów chyba. By było Taki, taka była plotka kiedyś. Ej, to z znaczy rok tak, temu. myślę, że no my sobie tutaj dywagujemy, że tam prymaryzacja herezji, i tak dalej, a najbardziej prawdopodobna opcja dla herezji w tym momencie, w świetle zgonu Alana Blaja i w świetle zdjęcia wszystkich modeli, i tak dalej, to boję się, że ta gra po prostu umrze śmiercią naturalną. Ten mm -hmm. następny Bóg jeszcze pewnie wyjdzie, bo już jest w większości gotowy prawdopodobnie tylko tam Wiesz, muszą oni, to oni ale mimo wszystko na Primarkach robią hajs, nie? Robią hajs, ale może to być ograniczone do po prostu serii pieces. modeli. No. Serii modeli tak jak Gabriel Angelos, tak? Albo Widziałem, zrozumie... żeby kompetytywnie ktoś Angelosa na turniejach używał. No ale model jest. Możesz no. wziąć, możesz kupić. Tak, mogu, mogu, wiesz co, może Oblewa być, żylice, tak, że, proszę, może być tak, tak, że jedyne co przeżyje z Herezji to jest charakter Series i będą od czasu pojazd, do czasu z... książkowego... Imperial Armor nowy może być, żeby no. 40 mógł dalej używać wszelkich tych mm. starych pojazdów i tak dalej, ale mówię, w tym momencie dla mnie najbardziej prawdopodobna osja jest taka, że ta gra 40 będzie szła w kolejne edycję, bo 8 nie będzie ostatnią, nie Nie ma, ma szans, a Herezja po prostu zostanie tam, gdzie Bita. jest 7,5. Tak? Nie będzie nowych buków, nie będzie może jakieś tam modele od czasu do czasu, ale widzimy, że Forge teraz w swoim pomieszaniu z poplątaniem kromundę robi. Blood Bowla robi, Sigmara w tym momencie robi, tak? Główki, no. wyszły z główki z kasu do Sigmara, w ogóle jest z dupy, nie wiem, czy przyjęli nowego pracownika i to był test dla niego, zrób główki czy cię mamy wyjebać, czy nie? Nie ja wiem, <laughs> no takie sprawdzenie, czy debil, czy normalny, czy nie wiem. No, nie, to, wiesz co, bo jeszcze, ja rozumiem jak na przykład, nie wiem, wychodzi, wychodzi nowy, wiesz, wychodzi nowy gang do Necromundy i, wiesz, Forge wypuszcza upgrade'y hmm. do nich no to kumam, że ktoś, o, kupuje sobie nowy gank, o, to jeszcze sobie kupię dodatek, nie, albo nie wiem, wycho jak, jak wychodziły, nie wiem, kodeksy Dark angeli nie, yy, czy Blood Angelii, żeby szybko, yy, kiedyś zresztą o tym mówiliśmy, żeby szybciutko podciągnąć, o, bo tu są główki alternatywne, kupujesz sobie nowych Primarisów, ale możesz im hełmy takie herezyjne, fajne, żeby byli inni, nie, zrobić. Yy, to rozumiem, nie, ale właśnie jak, jak masz release yy, tych yy, Stormcastów że oni kiedy ostatnio coś nowego dostali? Ostatnio mieli na początku parę miesięcy temu Simara, czyli tych czarujących. Tak, parę miesięcy temu mieli od... tych czarowników mm -hmm. no i teraz wychodzą te męskie i żeńskie główki do nich, Tak, tak, w ogóle nie w, nie w kontekście no. Ja sądzę, że nie... World dobrą rzeczą by zrobił, gdyby w pewnym momencie przestał zajmować się zasadami do chorób z w ogóle czy oni teraz sobie już przez, przez długi czas nic nie wydali, nie? Teraz jakaś książka jedna chyba wyszła, tak? I to wszystko z horror z to wychodzi Titanicus no nie, ale mówię o takim o, o, o piechociarskim, tak? Wiesz co, no wyszły ten, wyszli ci pretorzy do Alfa Legionów. Ja mówię, mówię o zasadach, No to, no, to jest książka, wyszły, a, tak. książka od dłuższego czasu prawie skończona, która nie może wyjść, czyli Malevolensek? Tak, lewo, znaczy miało się w ogóle nazywać Inferno i miały być inne zasady dla innych Legionów, ale Alan zmarł i, i szybko to przerabiali. Najlepszą, najlepszą rzeczą, jaką mogliby zrobić teraz, to jest to, co zrobili kiedyś z Bowl'em, Kiedy Bloodball Bowl był w u szczytu w ogóle popularności, Przestali do niego w ogóle nic, cokolwiek wydawać, podręcznik przeszedł w Living Rulebook i zajęło się nim community. Znaczy, wiesz co, I ludzie muszą, zaczęli robić. Oni, muszą wy... oni są, mają ten problem, że nie mają dla kilku legionów zasad. Nie, no to jest ten zrobi... to... Ale ludzie by to zrobili, ludzie by to za nich zrobili, a oni by się zajęli tylko robieniem modeli. Tak jak było do Blue Bowl'a. Przez jakiś czas zasady były w rękach ludzi, nie były w rękach GW Ludzie robili zasady do bloodbola, aktualizowali i oni mieli przez lata, pewnie chyba od 2009 roku, jeśli dobrze kojarzę daty. Podręcznik Living Rulebook był na stronie GW, i po prostu można było sobie go ściągnąć za darmocha. Więc to podejrzewam, że popchną jeszcze tak, popchną tą książkę, gdzie mają być zasady do White Scar'ów, do Demonów i Blood Angeli, mhm. czyli tą, co ma wyjść, teraz nie bałem. Tak i dopchną jeszcze dopchną jeszcze szybciutko ostatnią książkę, może tak nawet na się. w sensie będzie połowę, taka gruba bardziej jak poprzednia bardziej na niż ta piąta czy szósta, która była nawet źle złożona ta, ta ostatnia była tak najgorzej no, zrobiona no, no. ta z Burning of Prospero, która w ogóle miała być druga, no. wyszła jakaś szósta czy siódma no. i wy, wrzucam jeszcze jedną i będzie, będzie się podejrzewam, że to będzie kampania wkoło tego Bitwy o Tere. nie, Caliban a, okay. o Kaliban i zrobią po prostu bo zostały im, w te, mm -hmm. jak wyjdzie ta to zostaną tylko zasady do Dark Angeli i zrobią po prostu Traitor and Loyalist Dark Angels mm -hmm. i może dorzucą jakieś z jedną czy dwa jednostki do jakiegoś innego Legionu okay, mogą tak na trochę mordów. na się i zamkną no, może być, może tak być a teraz chwila przerwy w której ogłosimy drugiego zwycięzcę naszego konkursu który otrzyma walizeczkę Pudełka na banana. Pudełka na banana, a przy okazji zmieści tam parę figurek. Czarne pudełka na banana z logiem. E... Kiltimu, nie? Kiltimu, tak, z logiem Kiltimu. Kasper Ciszecki. Zapraszam na kontakt na Facebooku czy gdziekolwiek na YouTubie e, odnośnie Twoich danych e, do przesyłki. Słuchajcie dalej, kto wygrał. Kiltimowy box Funks of Ulrich. Of War. Of U War. Ul Ulfric. Ulfric? Ulfric? Ulrich. Ulrich? Ulrich, Ulrich. Space Warsów wygrał. Of Ulm. of Ulm. Of War. Kolejnymi boksami, które nam wyszły, yy, właściwie jednym takim dużym boksem, które no, myślę, że można i do 40 do Sigmara użyć, jest y, Uniesienie i Gniew, czyli Rough and Rapture, albo win, o, w odwrotnej kolejności, nie pamiętam dokładnie. Mhm. Mamy tam trochę modeli starych, czyli mamy demonetki i mamy Bloodletterów. Troszkę to zamyka się tym, którzy mówili, że slanysz idzie sobie w precz. Tak, i jestem bardzo zadowolony, że I was proven wrong. Eee, że no, się, że się mylisz? W tak. Eee, jeżeli chodzi o Korna, to nowe rzeczy. Mamy imiennego bohatera, który dostał nowy model, czyli Karnaka. Karnak był modelem, takim trójgłowym y, ogarem Korna, którego można było i w, y, w fantazy i Wcale nie w... serber, wszystkie intellectual property games Workshopu są bardzo oryginalne i nieoparte na niczym. Oni sami wzięli, usiedli i wymyślili. To tak jak Sapko... Sapkowski <grym> sam wiedział wszystko w ektunku i nie brał z niczego nic. A... Urodzony talent, w Tak, od razu wiedział jak się wiesz, walczy mieczem e, i nie czytał żadnych książek o tym. Eee... <śmiech> Dobra, nie szato. Eee... Karnak był modelem do, eee... do Fantaziaka i do 40, którego można było w armiach demonów używać. I teraz trochę mi się może zlać informacja z, z jednego i z drugiego systemu. W którymś systemie miał bonusy do eee... ogólnie gniecenia magów, bo wiadomo, że korn. W, w, troszeczkę jak ten krom w, u tego u Konana Barbarzyńcy, y, Gardzi Magią, i w ogóle wszystkimi użytkownikami y, mocy magicznych, więc on tam miał jakieś y, bonusy do The Night the Witch, nie wiem jak to się teraz nazywa, do jak to się mówi? Po polsku? Nie, nie, nie, ogólnie w 8 edycji. Deny the night, tak? To wody? Wody wody, Dobra. Tak. Wypieraj wiedził. Wypieraj, Wypieraj <laughs> Dobra. Zaniechaj wiedźbie. Więc kiedyś miał takie bonusy, nie wiem jakie będę miał, będzie miał w tym boksie, bo boks jest chyba sigmarowy wyjściowo, nie? Tak. Znaczy i pewnie jest zamkniętą Ale... grą sobie. No zobaczymy jakie będzie miał bonusy tutaj. Plus, że się dawało Karnakowi jakiś cel. Tak jak był murder sword dla chaosu, więc dawało mu się, wyznaczało mu się jakiegoś zazwyczaj maga jako, jako miał przeżyty, cel. Miał jak jako biłeś. Tak? I tak, jak miał bonusy jak się biło ten jeden cel. <śmiech> Czyli ten, enemy tak. No, coś w tym stylu. Nie, nie pamiętam w którym that systemie that miał that. co. Wyszły nowe Ogary Korna, już zajawkę mogliśmy widzieć w tym małym Warbandzie do, do Shadespire'a, hmm, gdzie, gdzie był ten... Y, nie, jeszcze do Shadespire'a. To, to było w jeszcze, tak? Tak, to był ten to drugi Kornowy w Warhammer, Underworld. Tak, to był ten drugi Kornowy Warband. Y, Wojna tylko... Młot Podświaty. Tak, y, to był Kornowy Kukurydziany Warband, y, tylko że nie byli to maluderzy <ścoughs> tylko to byli Wojownicy Kukurydzy i mieli właśnie takiego ogara korna i teraz mamy ich kilka ogara różnią się głównie umiejscowieniem tego, tego kaptura, który mają eee... Eee, mają umiejscowiony ten kaptur jakby, jak agama brodata w, w, w, czy tam te jaszczurki, co roz, rozstępowują te wszystkie błony swoje na grzbiecie, mają po prostu albo na górze albo po bokach, albo na dole, taki kołnierz i... albo Denobulanie w Star -tryku. i tyle jeżeli chodzi o korna, natomiast y, troszeczkę więcej nowości jest chyba u Slanesha bo mamy, nie wiem, Finzo of Slanesha to są te takie bestie Slanesha są fajnie szurne. przeprojektowane bardzo fajnie pr pr przeprojektowane bo wyglądają jakbyście mm. byli na jakiejś imprezie God, Electro, Sadomaso, Latex I jakby dwie <laughs> laski y, nożycowały się robiąc mostek, bo y, zauważ że mają S przednie nogi mają jakby niesymetrycznie z tylnymi nogami. To jest jakby dwójka ludzi się spięła ze sobą i próbowała iść w, w dwa osobne Zresztą, strony, że stawy są rozstawione. bezpieczeństwa? Podejrzewam, że nie. U, U nie ma. U, U nie ma takiego słowa. No i głowę mają ten, jak Seekers of slanesz czyli te takie te jakby strusie slanesza czyli wygląda troszeczkę jak jaszczurka pomieszana z konikiem morskim całkiem ciekawy design może się nie podobać, ale no ze względów no. po prostu estetycznych stricte to mamy to, mamy demonetki, które są stosunkowo nowe, i mamy tą harfiarkę slanesza, która mi się bardzo podoba. i Nie wiem, czy sobie mm. kiedyś tam, kiedyś nie kupię na, na, na grubsza. Tak, tylko, <grym> no tylko na tylko Uważam, na... Uważam, że jest naprawdę brzydka, szczerze mówiąc. to no. jest... mi się Nie, mi się podoba ze względu, takiego, że nie ugrzecznili jej jakoś, wiesz, yy, dla, dla 15-letnich dzieci, tylko jest koleś z rozprutego kolesia, jest zrobiona harfa no i taka powiedzmy standardowa jeżeli, w miarę demonetka sobie na niej plumpka jeżeli tak? oglądaliście serial Hannibal z panem Mikkelsenem w roli głównej to tam był jeden zabójca chyba w pierwszym sezonie który ze strony głosowej tak, zabił faceta na scenie filharmonii rozpłatał gardło tutaj wyciągnął język i struny głosowe z racji tego że był lutnikiem to wiedział jak struny głosowe kota struny głosowe, czy jakiejś wnętrzności kota, z których robiły się struny już tam w dawnych wiekach. Wiedział, jak je spreparować, na miejscu spreparował, spreparował facetowi w tym rozprutym gardle struny głosowe, wziął smyczek i zagrał na tym facecie. Ale zgłodniał. czy najpierw umarł ten koleś, w momencie. Właśnie nie pamiętam, czy nie było takiego twista w połowie odcinka, że okazało się, że on zmarł dopiero tam później, czy coś takiego. A tak, pierwszy sezon, bo to wygląda. Jezus. No to tak czy tak, mamy harfiarkę... Znaczy, to mi się od razu znisko, szuka, jak zobaczyłem zajawki tego modelu. Żeby... O, także bardzo fajnie ogląda, bardzo, tak. wygląda, bardzo mi się podoba i może na półkę go sobie kiedyś har sprawię. Harfa jest spoko, ale mówię, sama demonetka jakby... No zwykła demonetka. Sam Holeś no, który, no, który roba harfę, kojarzy mi się bardzo z serialem Wikingowie. I taką karą Krwawy Orzeł, którą wikingowie serwowali. To tam wyciągali płuca przez plecy, tak? Znaczy nie, ogólnie otwiera, otwierali Cię, otwierali Cię fuck, i... kurde, możecie zejść na temat, co w ogóle... Kolego, jak się, ki... mówi, jak to się to mówi, to mówi o slaneszu, to nie przerywasz. Tak? Nie, otwierali Cię, otwierali strydom, cię po tyłu, prostu... Plecy. No, zależy jak leży. No, znaczy, z... tak, albo Ci, albo to ci klatkę też albo... No tak. Ogólnie robili Ci skrzydła z... Ciała, ciała twojej wnętrzności, no i tyle. Krzyżowali no, bo, że jak krzyknąłeś, to nie poszedłeś do Barhali czy coś tam. No ogólnie było obstawianie, jak szybko zajdziesz. To jest, ta, to jest taki... Znaczy właśnie zrobiliście odcinek rotem Rotem.com po prostu. Tak, dokładnie. No ale to są... To tak było, to są stary. Obrazków nie wstawiamy. No. Ja mam jeszcze, nadzieję, jeszcze. Ja mam nadzieję, że nie wstawimy żadnych z tych obrazów. Stary, ja się o tym uczyłem normalnie na wykładach na historii w Wielkiej, Wielkiej Brytanii, nie? Nie spoko, spoko po prostu tak... Podejrzewam, że znajdziesz jakiś specjalista, który zada kłam temu wszystkiemu i powiedziałam tylko w północnej części tak Wojegi to e, robili... Usavia miała skrzydła jak... tylko do celów ceremonialnych, to jest kłamstwo, że jeździli do boju. Dobra, nie, ale jeżeli wiecie więcej, to oczywiście piszcie, my się też chętnie czegoś nauczymy więcej. Nie, nie. E, natomiast fajnie jest, że Slanesza nie ugrzesznili, że idą w, w te wszystkie... <śmiech> jakby de dekadencko-artystyczno-seksualne rzeczy. No ale, ale plus, że nie jest jakoś właśnie przeseksualizowane, tak. że nie jest laska z wielkim cysem tutaj, piczką na wierzchu no. i tak dalej, tylko jest eksces, ale eksces dla muzyki, mm. tak? Tak. Y a jego eksces bólu, nie? A jego Mówię, ból, Ten, ten tak, po prostu taki... Tak. taki... No. Ale akurat to, jak w poprzednich edycjach te demonetki miały jednak, jednak ten bius odsłonięty, to było całkiem ok, bo on nie był przesadzony, nie był też jakby, nie dominował tego modelu i uważam, że odejście od tego zupełne, gdzie ani jeden no może nie ma, pomysł. nie jest dobrym pomysł. Ale te fins of slamish mają damskie za... piersi, ale mają ułożone 12. jak zwierzęce, tak? A, mają ułożone ułożone jak zwierzęce tak jak macie na świni czy na psie. Tak? No, mm. To mi się w ogóle kojarzy z kobietą. Tak, ale inna sprawa taka, że... Może, dlatego, że... może dlatego też to przechodzi, nie? Wiesz, yeah. dlatego też demonetki zawsze były androgeniczne, że zobaczcie, że, że część ciała demonetki, tak. korpusu, to była na przykład męska klatka piersiowa, a druga strona to była kobieca i tak. oczywiście tą kobiecą część w pewnym momencie zaczęli zasłaniać no, ale takim demonetki robili jak Amazonki. Cyc cy, cy z pancerzem, cyc cy, z pancerze, pancerzem. Jak Amazonki robili, Amazonki też miały jedną piersię, nano, nie? Tak, tak, ale no, tam jest... Ale tam tam nie jest, nie miały jest... Bicka, ale twoje udo. Tak. No, skąd wiesz? Ale nie. Y, słuchaj, y, Zigi, bo tam jest y, ewidentnie powiedziane, że wiesz, demonetka ma się podobać Wszystkim, tak? tak Więc one są takie Aha, specjalnie, jest, wiesz, jak to to David Bowie, tak? <laughs> <laughs> po prostu. Armia Davidów Bowie, tak? Tylko, że mają jeden cycek. E, chodzi o to, że masz normalnie męską... Jedna część klatki piersiowej jest definitywnie męska, że masz męską muskulaturę, po prostu ciała, mm. a drugą część klatki piersiowej masz typowo żeńską, nie? Wiesz, zachwiany masz proporcje bioder i tak mm -hmm. dalej, bo to ma tak wyglądać. Mi się osobiście najbardziej podobały... Czyli demonetki są z Tajlandii? Nie, no. to... Potem cytatował wolę laski z skrótem P. No nie! 4 Dzieci to oglądają, Ta, na cztery plus będzie laska. Yy, ogólnie ten. Ogólnie chyba najbardziej mi się podobały drugo czy trzecie edycyjne modele, gdzie we flafie chyba jeszcze fantasiakowym było tak, że demonetki to były jakby przerobione, że jak slanerz pożerała duszę elfa, tak by z ciała elfa robiła sobie demonetkę, nie? I biorąc pod uwagę, że no slanerz i mężczyzn, i kobiety elfickie zjadała, no to sobie tam lepił sobie lepiło sobie slanerz. Yy... I just haven't assumed her gender, it gender, przepraszam, jeszcze raz, zają się, yy, lepił sobie demonetki właśnie z ciał jakby martwych elfów <laughs> czy coś takiego, to te mi się najbardziej podobały, najfajniej wyglądały, Miał, był ten balans pomiędzy horrorem a seksualnością, jakby nie? Zmienię trochę klimat, bo trzeba trochę zmienić klimat. A propos tej seksualności i, i zakładania, jaką masz płeć. Nie wiem, czy słyszeliście o chłopaszku, który strolował system w jakimś, w jakimś kampusie, gdzie przy nauczyciel jakichś tam właśnie Social Studies, mm. czyli tych nauk społecznych i mm. e, gender studies ogólnie, i mówi, że ja, ponieważ to jest taka nauka, to ja będę teraz po poproszę was, żebyście każdy na kartce napisał mi, jakim, i, i jakim zainkiem mam się do was zwracać, tak? Mm -hmm. Wiecie, jaki sobie brał? Her Majesty, wasza wysokość. I koleś by po prostu powiedział, że ten profesor powiedział do niego, że chyba sobie trolujesz system i w ogóle jesteś niepoważny. Mówi, że, przepraszam, bardzo. To... Identyfikuje się jako królowa Angielska. Nie, nie ale mówi, kogoś po powiedział, że kto tu jest niepoważny. I napisał, napisał na karce, masz się do mnie tak zwracać. Więc teraz sobie wyobraź, że koleś go wzywa do odpowiedzi i mówi: Her Majesty, proszę tutaj. Wasza wysokość? Pała. A drugi duży release Sigmarowy to są nocne gobliny. Znaczy muszę przyznać, że ta estetyka Sigmarowa chyba najbardziej taka lekko kreskówkowa i lekko e, World of Warcraft chyba najbardziej pasuje właśnie do orków i do goblinów. Tu jakby dla mnie przynajmniej najbardziej się sprawdza przy tych modelach. Mm -hmm. Najbardziej jakby się... Z... Znaczy nie tak, wiem. oni teraz wzięli, Gra, po prostu e, wzięli jednostki wszystkie, tak jak do tej pory były, były kodeksy w starym Fantaziaku, Może tak. E, był, był kodeks orków i tam były orki i były gobliny i było wszystko. <coughs> tak teraz po prostu wzięli i wyciągnęli je po prostu z tego. Rozbili. Rozbili na osobne. No przecież mamy teraz gobliny, mamy e, e, e, mamy orki chyba normalne, mamy chyba dwa rodzaje orków mamy w ogóle w fantasiaku? Czy w, w Sigmarze? Znaczy w starym też były dwa rodzaje orków. Czarne orki, ale nie zwykłe. Ale jak. masz mi się jedną książka. Teraz mamy no, chyba z tego co kojarzę dwie książki. Jeśli chodzi o orków. Tak coś mi się kojarzy, bo Mamy Iron Jawsów. Właśnie Iron I, mamy I, i tych klasycznych. I, i klasycznych orków. I, tak tak się dobrze pamiętam. Tak I teraz... Czy tak jest dalej? Nie jestem pewny. Czyli super nowe cool orki i orki By? dla luzerów. Znaczy, znaczy, tak. <laughs> to są primaris orki. Tak? Primaris orki, tak. I teraz mamy jeszcze tego Spite Gids. Ja nie jestem w ogóle specjalistą jeśli chodzi o w ogóle Sigmara. Natomiast jeśli chodzi o ich e, estetykę, bo o tym możemy porozmawiać, mm. nie możemy porozmawiać w ogóle o zasadach, bo nie, nie, nie, nie ogarniamy tych zasad, to powiem szczerze, że tak, robią dwie rzeczy, trzy rzeczy dobrze. E, Trzymają charakter goblinów, które są fikuśne, wy zabawne. Mm. Wyglądają zabawnie, bo one nie są zabawne. One są po prostu złe, tak? Mm. Jak klamy. gremliny w filmie. Tak. One są tak. zielone gremliny. Więc to, to jest fajne. Trzymają ten charakter takiej, takiej mm, zabawy i że one po prostu... One, one w zabawie będą cię zabijać i będą zagryzać cię squiggy. No i same squiggy są w ogóle po prostu tutaj dla mnie punktem kluczowym, bo te squigi są chyba w każdej jednostce gdzieś tam się przewijają. I masa grzybków, która się tam pojawia i temat grzybków. I to się zaczęło od bandy, która wyszła do Underworlda. Tak, to był taki tak. prekursor. Gdzie tak. tam zobaczyliśmy już pierwsze modele i w ogóle wygląda to rewelacyjnie. No i nie wspomnę już o kostkach, które są po prostu podobnie że rewelacyjne. E, całe gumowe, tak jak kiedyś były kostki do Nurgla e, od GW. Które w środku, miały, w, w środku miały taką piankę, ilość bąbelków oznaczała jaki to jest w nich na kostce. Tak, teraz, ale, ale konstrukcja kostki z zewnątrz była sztywna, my co ona się turlała i brzegotała, hmm. natomiast te kostki zrobili totalnie gumowane, one z zewnątrz są gumowane, możesz je normalnie ścisnąć lekko. Jak takie wzięcie pude w pudełku ściska się normalnie i one się odbijają po stole, natomiast z tego co rozmawiałem ze znajomymi, sprawdzali, że losu Nie są jakoś prze, prze, przeciążone na jedną stronę. Losu nie będą są... się szybciej wycierać? Pewnie będą się wycierać, ale to są kostki kolekcjonerskie. To są kostki, hmm. którymi nie gra ktoś na turniejach, bo chce grać kostkami, które są po pierwsze widoczne, no. a po drugie bardziej hmm. pewnie fair. Nie? Nie, nie bez powodu, że kupują kostki kasynowe do, do grania turniejowego. Niektórzy tacy już w ogóle jacyś odklejeni. Ale to są kostki dla takich ludzi jak my, którzy zagrają w miesiącu dwa razy, to jest trzy mm. razy jak zagram, to jest w ogóle mistrzostwo świata i nie mam problemu tego, że muszę się nachylić nad kostką i zobaczyć, co to jest za wyniki, albo gdzie mi kostka poleci i pies mi ją zje, nie? bo pomyśle, że to cukierek, bo tak wyglądają. No Kryspil kupił dla swojej Sony te kostki, żeby mogła mm. się nimi bawić, bo jej się spodobały. Oczywiście to świadczy, nie, że dziecko wzięło kostki i chce je. No. Masz. <laughs> nie no, fakt, frakcyjne kostki, nie wszystkie, ale większość wygląda całkiem spoko, nie? poza do dipkinów, które są przezroczyste i niebieskie mają loga i patrząc na jeden wynik widzisz wszystkie wyniki, które są pod, mm. po, po przeciwnej stronie. <gry> rewelacje. No, ogólnie modele mnie osobiście bardzo się podobają, trzymają klimat i sam osobiście ich nie kupię, bo nie, nie, nie gram w ten system, ale wyglądają rewelacyjnie. I wiesz co, pasują względnie do tych starych modeli. Tak, A, dużo tak, takich, bardzo dużo takich spójnych designowych Są odświeżone designowych wzory, mają. fanatycy też się bujają i tak. rzucają te swoje wielkie kule. Są, są trochę wzmocnieni o te takie jak metalowe elementy, jakieś na, na brody, nakładki hmm. i tak dalej to daje im takiego cięższego trochę charakteru ale nadal są zabawne i jeżeli miałbym wchodzić w, w tym momencie na przykład w Age of Sigmar to prawdopodobnie bym się na to zdecydował bo mi się podał właśnie taki fanowy klimat taki duch tego, jest ok. Trole Z... wyglądają spoko, chociaż wyglądają troszkę bardziej jak te odświeżone warianty tych starych trolli, mm -hmm. bo mi się chyba ulubiona moja jednostka do, do, do troli to były te rzeczne trole, że tam jeden żyga, super, super, super modele i ten trog, yy, to, no. król kro, yy, Król troli, mm -hmm. co miało te krasnoludzkie siekiery powbijane w plecy, w ogóle nic sobie z tego nie robił. Mega model i też może kiedyś sobie na półeczkę go tam, jeżeli go nie wycofali już, może też na półeczkę go sobie kiedyś zapodam. Ostatnio słyszałem fajne określenie ludzi, którzy robią to, co, o czym ty mówisz. Mm -hmm. Czyli kupują model, przychodzą do sklepu, kupują model i sprzedawca w życiu już, w życiu już ich nie widzi, albo czy przez długi okres czasu ich nie widzi, przychodzą, kupują jakiś 7 model, i w ogóle nie grają, nie socjalizują się, pułkownicy kupują modele na półkę. Wczoraj na Discordzie rozmawiałem z chłopakami i mówi, że to taki pułkownik. Ja mówię, jaki pułkownik? To wiesz, kupuję modele na półkę. Ale tak, a. A wiesz co, mam, mam, takie, mam takiego Odziemy. ziomka, zresztą były wokalista zespołu Lisza z Warszawy. Seba, Seba jest modelarzem i on sobie na przykład czasami, bo on głównie, tak jak szwagier, od czasu do czasu robi samoloty. Mhm to Seba robi głównie samoloty i takiego typu rzeczy i czasami widzę, że wrzuca na Facebooka. Wiesz, wrzucił tą latałkę dark Angelową, tą, ten, ten taki duży landspider, mm -hmm. Wrzucił. To się nazywa Imperial jakieś, coś tam, nie mam pojęcia, ale fajnie wygląda. I wiesz, maluje to i na półkę kładzie, nie? Super. Ale to niezły podejście, tak naprawdę, że ich tutaj fani... No. Rób to. Dokładnie. Dobra, przechodzimy teraz do tematu numeru, czy... do Numeru, odcinka, czyli do Grey Knightów. Cześć, tu Wojtek, yy, sorry, Michał. W tym dziale powiemy sobie o Szarych Rycerzach, czyli Grey Knightach. Najpierw garść podstawowych informacji: jest to 666 chapter Marinesów. Co troszkę już budzi moje wątpliwości co do spójności Games Workshop, ponieważ Grey Knightsi zostali utworzeni w okolicach drugiego założenia, Second Founding, e, chociaż nie są oficjalną częścią tego założenia, e, ale powstali tuż po. Herezji, albo w trakcie wielkiego czyszczenia, tak? great scouring. Jest to chapter istniejący w bardzo daleko idącej tajemnicy. Wiedzą o nim wysocy lordowie Terry, Inkwizycja, wybrani chapter masterzy zakonów Space Marinów. Natomiast inne osoby w Imperium mają nie wiedzieć, że istnieje coś takiego jak Grey Night. Dlaczego? Dlatego, że jest to bardzo wyjątkowy chapter. Wszyscy są sajkerami i to jest kryterium podstawowe dołączenia do, do Grey Knightów. Poza tym proces selekcji, proces odsiewu, szkolenia jest bardzo surowy, dużo surowszy niż w innych zakonach, które przecież wcale nie dają łatwego wejścia ludziom. Jest na tyle surowy, że według niektórych źródeł jeden na kilkuset aspirantów przeżywa takie szkolenie. Także, także jest to elita całkowita hmm, Imperium yy, i ich podstawowym celem jest walka z zagrożeniami demonicznymi. Są oni zbrojnym ramieniem Ordo Malleus yy, i walczą z przeciwnikiem, o którym Imperium jako organizm państwowy ma nie wiedzieć. Gdyż sama wiedza yy, o tym, herezja. że są demony, że są bogowie chaosu jest herezją i korumpuje. Trochę inaczej. Ja słyszałem, że... Yy... Aha, dobra. Uwaga, słuchajcie, Zigi poprawia sławę. <głos> Tak, że wiedza o tym, że istnieje zakon Grey który ma zwalczać demony, potwierdza, że w ogóle demony istnieją, więc żeby ludzie nie wiedzieli. zapadają, nie, nie wiedzisz, tak. Tak, zakładam, że jeśli nie, nie wiedzą o Grey czy nie, nie mają dowodu na to, że coś zwalcza demony, więc ergo demony nie istnieją. Dokładnie tak. tak. To znaczy, jeżeli populacja planety jest wystawiona na demony, w sensie widzi je, wie, hmm. wie o tym, że walczą i tak dalej, pojawiają się z warpu, to często kończy się to po prostu eksterminatusem. Albo się mówi, że to tak jak w tym w Great Crusade. To są po prostu dziwne eksenosy i nie powinniście zaprzątać sobie głowy tym faktem. Wtedy jeszcze tak się mieli. Wydaje mi się, że 41 milionów już się nie certolą, tylko po prostu Hysteria czyszczą na temat. Natomiast w przypadku Grey Knightów, jeżeli mm, zwykli Space Marine albo Gwardia Imperialna albo cywile widzą Grey Knightów w działaniu, jeżeli to są cywile z jakiegoś mało znaczącego świata o niewielkim potencjale przemysłowym, to przeważnie po prostu są albo sterylizowanie albo już w ogóle Chodźcie za potem, musimy Wam coś pokazać. Tak, chodźcie na paradę. E, natomiast w przypadku na przykład Space Marinesów, czy bardziej mm. wartościowych jednostek gwardii, e, Grey Knighti jako Sajkerzy dokonują wielkiego działania facetów w czerni, czyli czyszczą pamięć. E, no zabijając życie. Nie, nie, faktycznie używając mocy psychicznej. Także tak. Przepraszam, założenie było nawet w trakcie herezji Chorusa, gdyż możemy uznać, że rycerze błędni, Knights errant taka mała organizacja założona przez Malkadora, to był prekursor Szarych Rycerzy. Z tym, że tam nie wszyscy byli sajkerami. Tu to się byli... mogę nawet wypowiedzieć trochę. O, Jest ogólnie tak, że nie wszystkie elementy Legionów zdradzieckich jakby chciały iść za chorusem i były... Były elementy lojalistyczne w, w, w legionach zdradzieckich. Na mojej tak zamiast. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, te elementy, które zdołały przeżyć, i pojedynczy legioniści, którzy wykazywali się jakimś tam skillem, i tak dalej, byli przez markadora włączani w, w poczet właśnie Knights Errand, błędnych rycerzy. To oczywiście super tajna organizacja. Tak, to byli tacy kolesie do zadań specjalnych, tacy, nie wiem, Black Ops, byśmy powiedzieli. Tylko, że przez to, że większość z nich należało, Bo nie wszyscy byli oczywiście z, ze Stradzieckich Legionów, bo pamiętam, że byli Revengardzi tam. Ultramarinta, Ilus Rubio. Tak, i w ogóle drugi zrekrutowany. Oni przez to, że jakby raz, że ci ze Stradzieckich Legionów, żeby odrzucić jakby powiązania z, z tym, że ich ten rodzinny Legion... Jakby zdradził, a lojaliści, że troszeczkę też odcinają się od sposobu walki yy, i są jakby autonomicznym yy, oddziałem, yy. oni piaskowali sobie zbroję do tego podstawowego metalu, czyli po prostu byli szarzy, bo tak jak grenadzi, tak? Nie, nie mają lakierowanej zbroi, nie mają malowanej... byli właśnie lśniący nie? No tak, ale tam ci mieli po prostu taką szarą zbroję, no, tak jak są, powiedziałeś. Kolejny jest... raz widzimy konsekwencje działania Games Workshopu. Są szarzy, ale są srebrni. Tak. <śmiech> Szaro -sredni. Nie no, po prostu lepiej wyglądają. Tak? Szary stalik. <śmiech> e, więc pierwszym takim Knights' Errant był y, Nathaniel Garro, który był. Y, Kapitan Gwardii Śmierci. Gwardii Devgardów. Był kapitanem. Drugim był właśnie Talos Rubio, który był ultramarinem On został wygnany z ultramarinców o ile dobrze pamiętam, za to, że nie stosował się do edyktu Nikei, czyli mm. nadal chciał używać swoich mocy przenicznych, pomimo od górnego zakazu. Innymi, innymi takimi wartymi uwagi członkami tego y, bractwa, nazwijmy to, byli między innymi był y, Nako, na Nikona Sharoken. <coughs> Ravengard, straszny badass, który w ogóle pierwszy raz y, ubił Lucjusza. To była pierwsza osoba, która ubiła Lucjusza. Tego jako lucius The Eternal. Tak, czy późniejszy champion Slanesha. Y, był... Ares Wojtek, który był albo Iron Handem, albo był Iron Warriorem, nie pamiętam, ale był Tech Marinem. Był jakiś Whitescar, którego imię nie Co możliwe. Był na pewno Meiser Serverem, który był, uwaga, World Eaterem. Tak, i w ogóle ktoś, kto pisał książkę, gdzie on się pojawia, poprosił, żeby wyglądał jak Gerald Butler, bo nie jest na okładce. Tak. Żeby wyglądał jak Gerald Butler z 300, i koleś wygląda po prostu Ma jak brodę, Leonidas nie. z 300, <laughs> tylko że w Power Armorze, nie? <laughs> Był, um, on się nazywał Felsarost, czyli były pierwszy Librarian Nightlordów, który został po, po edykcie, na jaki został po prostu wygnany z Legionu. I on tam dołączył do, do Nights Errant. Y, gdzieś tam na terze się kryły go, y, no, zgarnęli. Był ten taki Luna Wolf, późniejszy Son of Horus, który Jak był... Jak Tom nie, nie, nie, w, no. w, w tym, w, ten, co, by, co zawsze, jak go opisują, to mówią, że pasowałby bardziej do Space Wolves'ów, niż do Luna Wolves. On miał taką moc, że... Ale Jakton też był? Tak, ten. tak, tak, bo ich tam kilku było. On się w The Outcast Dead pojawia po raz pierwszy i go rekrutuje ten, ten samuraj, który jest łowcą na grunt imperialnym w The Outcast Dead. No ogólnie jeden z synów Horusa jest tam dosyć takim prominentną figurą też. No i jak to w herezji Chorusa giną, ginie dosyć duża ilość i jest plota taka na wpół potwierdzona, na pół nie Chcesz powiedzieć o pierwszym Grand Masterze? Yy, nie wiem kogo masz na myśli. Ok, no to wierzy. kontynuuj. Ogólnie jest, yy, że kapitan Sywatar z Ja Tak, Najdlandów, słyszałem tą plotkę że w trakcie herezji przechodzi na stronę lojalistów, w trakcie tam ataku na Terę i co prawda Demski Bowden to jakby no, stwierdził, że tak nie będzie, ale to może być na zasadzie, o chust, domyślili się, co mam zamiar zrobić, więc teraz będę mówił, że nie, a potem wyjdzie, że jednak tak. Ogólnie jest, jest coś takiego, że prawdopodobnie zostanie jednym z Grandmasterów, i w jakiejś książce o Greynetach jest tak, że schodzą do jakichś tam podziemnych grobowców w jakichś tam no, i że jest, jest ósmy Grandmaster, czyli ósmy Legion Night Lordi i że się tak mą szalansko opiera na tej swojej Hala, halabardzie, bo Grey Knights mają tą charakterystyczną broń, taki halabardzie Która jakby. Która Power Glaive. Mhm. I, yy, i na Chain glaive które wyglądają tak samo, tylko że zamiast ostrza Force mają po prostu Chain Blade. Prawda. Więc być może jest tak, że sywatar skończy jako Szary Rycerz. Biorąc pod uwagę, że również jest Cykerem to by mogło dodawać kolejny jakby plus do Niech tej byłby. teorii. Zobaczymy. Natomiast yy, nie wiem, czy to jest jeszcze w randze ploty, czy już podniesione do kanonu, ale... Eee, czytałem albo słuchałem ostatnio, że pierwszy Grand Master, czyli odpowiedni Chapter Mastera Grey Knightów eee, to była jakby finalna forma eee, czarownika Taoszencanów. Eee, czy to nie był review Arvida przypadkiem, tak? Eee, ten, który z wajskarami się rozbijał. A, tak. I on, on przechodzi gdzieś tam w Warpie jakiś odłam Magnusa, ten dobry odłam Magnusa hmm. się z nim łączy. On przyjmuje nowe imię, które brzmi w, w, jakoś podobnie do Arwida czy coś takiego e, i zostaje pierwszym Grandmasterem. Tak, mówi? bo oni, to mu, jest jeszcze oni mu bardzo, oni mu bardzo łajska, że długo proponują, że... Żeby ich zbroję... Tak, zajmuje. że przyjmij nasze kolory, a on mówi, że, że, że nie chce żadnych nowych barw. No to też by świadczyło o tym, że może w końcu wyląduje w szarej zbroi, czyli bez barw żadnej. Może, może. Bo z jednej strony nie chce przyjąć Obcego Legionu, a z drugiej strony nie chce też się nosić do końca w swoim. Więc... To by też mogło świadczyć, że... Bo to są tacy rycerze niczyi, tak na dobrą sprawę, tak? Odcinają się od wszystkiego i służą yy, jakby imperatorowi i Malkadorowi przede wszystkim. No Na kolegię z 40. Tak, no po prostu liczy się imperium, nie liczy się żaden inny, ma być dla dobra imperium, dla niczego innego. Dobrze, to tak jeszcze przechodząc przez podstawowe informacje, okrzyk bojowy <śmiech> Szarych Rycerzy to jest Jesteśmy młotem? Albo jestem młotem, jestem prawą ręką Imperatora, instrumentem jego woli, rękawicą na jego pięści, czubkiem jego dzidy, ostrzem jego noża. Tak, jeżeli słuchajcie, A jeżeli tak. którąkolwiek z nowelek Grey Knight'owych czytaliście, czytałem jedną, to co się z takim tytanem chaosowym rozprawiali na końcu, to jest tak, że w tych takich najbardziej badasowych momentach, wiecie, że wszyscy giną i oczywiście główny bohater, Poświęca się bohaterze. Nie, nie, nie, nie wieś, klęka na, kolan, na kolanie przed jakimś wielkim demonem, recytuje właśnie to I am his hammer, I am the mailed gauntlet upon his fist, I am the tip of the spear, I am the blade, i tak dalej. Nie pamiętam, czy to tak dokładnie idzie. No i oczywiście unosi miecz, miecz napełnia się mocą psioniczną hmm. i zaczyna rzezać demony jak dziki, tak? A ponieważ on klęczy do dziki, tak? Tak, jak dziki dzik. Dzik. W trufle. Nie, nie, myśliwi dziki. Dokładnie tak robią. Stop mowienie nienawiści. Eee, no, szwagety, eee, Gdzie mieszkają, może powiedz? E, mieszkają w Układzie Słonecznym, żeby nie było zbyt daleko od Imperatora, bo Imperatora też trzeba w uchronić eee, No bo wysokie rangi Inkwizycji powierzałam, że Grandmaster. Master zdają sobie sprawę, że kibel, na którym Imperator siedzi, to jest jedna wielka brama do warp'u, która jak puści, no to... Najwie Eskicha. największe oko terroru w historii wyrasta w miejsce terry tak? e, więc e, na księżycu Saturna, Tytan e, jeżeli troszkę in interesujecie się astronomią to polecam poczytać sobie o Tytanie bo to jest jak na razie jedyne w Układzie Słonecznym obok Ziemi udowodnione miejsce gdzie pada deszcz tylko że mm. ten deszcz to jest skroplony metan e, jest tam mega A, ziema, jest. ale ale metan, metan. Mm -hmm. e, występują jeziora, występują takie cechy krajobrazu jak u nas praktycznie Hmm. Yy, ślady erozji i tak dalej, tylko, że no, są to głównie węglowodory. I wetna się, jeżeli się nie mylę, nie przekręcam czegoś z jednego opowiadań eryzyjnych, to było tak, że na Tytanie było takie jakby super tajne więzienie przez jakiś czas dla yy, zdradzieckich elementów Legionów, które czasami zostały. Możemy. I tam było coś takiego, że oni chyba tam World Tersów iluś trzymali i, i w końcu w, wpadło tam iluś kolesi i mieli ich po prostu eksterminować, tam było takie mm, no, mm, powstanie więźniów yy, no i, i ogólnie duża bitka w tym więzieniu, więc może po prostu te więzienia przerobili na centra rekrutacyjne i etc. Et mm -hmm. Tak. Yy, jeśli chodzi o chaptery, które są następcami, to podejrzewa się, że egzorcyści yy, są sukcesorami yy, Są jeszcze yy, bardziej hardcore yy, są yy. more yy. metal. Eee, tak, także jeżeli nie chcecie malować armii na srebrno, a chcecie mieć na zasadach gry to może też na czerwono eee, egzorcystów. Ale oni mają ciekawy rytuał inicjacyjny egzorcyści. Eee, że musisz być opętany przez demona i tego demona własną siłą woli wypędzić? I, do, do, i zostajesz, zostajesz dopiero włączony do, do zakonu. Możesz zostać scoutem wtedy. Tak, możesz zostać scoutem. Tak, jak zabijesz Blood teraz mocą swojego umysłu, to wtedy ewentualnie damy ci kerabin. Tak. Możesz Może. jeść. Także mają dosyć, jak zazwyczaj, mają dosyć hardcoreowy sposób inicjacji? Tak. No, greinaci też, z tego, tak jak już mówiłem, że przesiew jest duży i z racji tego, no, się kierowanie się kodeksem Astartes nie bardzo zdałoby egzamin w tej sytuacji, bo po prostu by bardzo szybko wyginęli. E, dlatego w, e, według ostatnich danych flafowych jest około 1183 pełnoprawnych Astartes e, w zakonie szarych rycerzy. 32 neofitów, 1005 rekrutów. Problem u nich polega z rekrutacją też na tym, że wszyscy muszą być psykerami. Dlatego wszystkie ich jednostki mają zasady Brotherhood of psychers. Mhm. E, więc jak nie jesteś psykerem, to nie masz co w ogóle pukać do drzwi. Dokładnie. Ciekawa rzecz z primarką, bo e, ich jeans Seed nie pochodzi od e, któregoś konkretnego primarki, ale podobno od <coughs> Imperatora. Że jest to materiał genetyczny pobrany od Imperatora. Czyli jak tak, jest ja Dokładnie mhm. tak. Obecnym na laserem jest Caldor Drago, to jest taki band, do którego przejdziemy, jak będziemy jego modelować, może. Tak. A co z Janusem? Z Janusem. A to jest jakiś tam pomniejszy, tak? pomniejszy? u nich masz Grandmaster i później masz Masters, oni mają taką wieżę... jaką Grand... eee, pytasz o Woldusa, czy...? Janusa. Janusa. Grandmaster Janus. Ale on jest tylko we tylko we Znaczy, bo wiesz, u nich jest taka jakby, że masz tego Grandmastera, on jest szefem wszystkich szefów, a później masz tych Grandmasterów, znaczy tych, tych pomniejszych Grandmasterów hmm. jakby, czy coś takiego, pewnie mylę terminologię, ale no jest ten jeden główny, co rządzi wszystkimi, czyli jakby taki chapter master, mhm. tak? I masz pod spodem, masz tych pomniejszych z Mistrzów kompanii. Tak. No, no znaczy to, brastu. wiesz, ktoś musi Diago zastępować, bo go nie ma. Jest chwilowo nieobecny, mhm. jest, na L4, jest na L4. Nie, nie, w delegacji. Jest, jest na L4, ale w delegacji na fejsie, niby na L4, ale na fejsie wrzuca <grym> fotki z tego. Z, z, zaszeli. <z tak, ciekawostka jest taka, że przez 10 tysięcy lat historii żaden Grey Knight nigdy nie został skorumpowany przez moce chaosu. Mm. Mimo, że psykerzy, czyli jakby pokusa jest większa i łatwiej przejść na tą złą stronę. I łatwiej też demonom się komunikować z nimi. Tak, ale jakoś się udało. No bo tak surowe wyszkolenie, taka wysoka dyscyplina, że bronią się przed tym. Że ja pierdą, Tak Ta. no jak wszystko we flafie, tak? Można to odczytywać, że to jest po prostu imperialna propaganda i dlatego w każdym, czy ta morkowa propaganda czy jakakolwiek propaganda, bo w każdym kodeksie masz tak, że twoja frakcja jest najlepsza i zawsze bije jej do frakcji. Nie, tak? nie, ale jaka propaganda, jak nikt nie wie o ich istnieniu tak naprawdę to nawet nie mogą sobie plotkować na ich temat no ale między sobą może wiesz tak. ci skauci sobie legendę opowiadają ty ja słyszałeś, że ten normalnie Trzy, trzy większe demony, to położył jedną ręką, jak wcinał ciastko. Czy wiesz, to musi być sw swoją drogą fajna rekrutacja, nie? Nikt nie może wiedzieć o ich istnieniu, wpadają na jakieś wioski, biorą jednego chłopaka, który ma zdolności psychiczne, a resztę po prostu eksterminują. Nie no, nie? było ta pierwsza czy druga wojna Armagedonu była taka, że Angrona próbowali wyrzucić do Warpu i 99 ze 100 Terminatorów Grey umarło i został jeden typek, który to przeżył w ogóle i go wypędził. W w tak. końcu? Jeżeli chcecie, to poczytajcie książkę Dębskiego Bodena na ten temat, Imperor's Gift, Dar Imperatora, y, która opowiada o tych wydarzeniach, jak wypędzają grona i co się dzieje później. To znaczy wszystkie lojalne pułki gwardii są ładowane do statków i albo kasowane od razu na orbicie czy gdzieś tam po drodze, mm -hmm. albo wysyłane gdzieś, gdzie będą wysterylizowani i mają sobie w ciągu jednego pokolenia wymrzeć. Y, tylko, że brał też udział w tych wydarzeniach y, Logan Grimnar ze swoimi Space Wolfami, y, a Space Wolves są Jeden z niewielu chapterów, które. Obok, no, salamander. obok salamandrów i. E, no, lamenterów. Mhm. Dbają o zwykłego cywila, o mhm. zwykłych ludzi, śmiertelników. No i Loganowi się nie spodobały. Generalnie poszedł na wojnę z grenadami. E, z powodu tego, że no, to są ludzie, którzy walczyli lojalnie za imperium przeciwko przerażającym demonom, przeciwnikom i tak dalej. I dlaczego? Nie można ich tak odstrzelić. No, dokładnie, no powinni raczej medale dostać czy coś w tym stylu, tak? Fajna książka, polecam. Zresztą to ADB, no to ADB się dobrze czyta. Tak, hmm. nawet jak ma słabsze pozycje, to, to potrafi. Tak, to bym i... zaliczył. Jeżeli dzielimy jego książki na dobre i bardzo dobre, to ta jest akurat dobra. Hmm. No Jeszcze jakiegoś takiego stinkera nie wypuścił, chociaż też przyznam, że nie czytałem absolutnie wszystkiego, co, co tam pisał. Przecież Może coś nie... się o wyposażeniu? No właśnie, to tak jak już do modeli, nie? Przejdziemy to wtedy do wyposażenia, można mówić, nie? Czy jeszcze coś nie wiem, jeszcze flagowy statek mają, e... nie wiem, Pindol Imperatora, są czubkiem jego dzidy, tak pretensjonalne, nie? Ale, ale, to nawet, nie, ale, mówiłem, ale jak, to nawet jak jest. nawet jako te nawet nie? nawet jak na te standardy synowie czy, czy, czy chorusa byli zawsze typowo w The, of the spear, że oni pierwsi byli w tym natarciu no ale oni byli, oni byli um, dosłownie typowo w The oni byli w Spearheadzie Armii Tak. a ci są po mm prostu -hmm. wiesz jesteśmy fajni, w związku z tym, że nie kierują się do końca kodeksem Astartes są podzieleni na 8 bractw to jest, są powiedzmy z grubsza odpowiedniki kompanii chociaż mają dużo większą autonomię i e, zawierają też swoich scoutów, swoich terminatorów Mamy po kolei pierwsze bractwo, dowodzone przez Varda Nakaja. Drugie bractwo Wort Trzecie bractwo Aldric Voldus i ten pan ma model, o którym sobie powiemy za chwilkę. To jest ten, co wyszedł w Triumviracie Primarchy. Dokładnie. Czwarte bractwo Dristan Krom. Piąte bractwo Rotwir Morvans. Szóste Anval Laraon. Siódme, Kovan Leorak. No, mogli lepszy generator użyć. Ej, Aidan Perdon. I tyle. Przewijając sobie po kolei, przynajmniej u mnie na początek, występuje Nemesis Dread Knight. Zanim przejdziemy do tego modelu... E, z grubej róży że... zacząłeś. E, tak. Jak zaznaczycie Grey Knights, to mamy 27 e, boksów możliwych do kupienia. Jest to niesłychanie mało jak na Armię Games Workshopu. Zwłaszcza jeżeli gracie na przykład z zwykłymi Marinesami, gdzie jest 200. Oni weszli chyba w piątej edycji i oni byli właśnie taką. E... Mieli być taką armią trochę jak Ogry w Fantaziaku. Że mieli być elitarną armią, mało żeby chłopaku. mało boksów musieć kupić, żeby móc legitnie grać. No tak. nie wyszło. Znaczy trochę wyszło trochę nie wyszło. Zależy od edycji chyba. Natomiast jeszcze bardziej elitarni są castaudes, natomiast castaudes są wściekle drodzy. Za 5 chłopaków możecie 200 zł płacić. W przypadku Grey Knightów mimo wszystko dzięki temu, że te modele mają parę lat, ale trzymają się jako taką. Są po prostu tańsze. Jeśli chodzi o te, które się nie okay. trzymają i nigdy się nie trzymały od początku, to właśnie wracamy do Nemesis Dreadnaita. Czyli to nosi, jest, nosi dziecka. dziecka. To jest podobno model, gdzie y, pan Ward poszedł Matt do działu, Ward? Tak, pan Matt Ward, który pisał dosyć dużo flafu grey Knight'ów i o piątej edycji. I to jest osoba, która jest niesławna właśnie ze względu na grey Knight'ów. A ostatnio i został ponownie zatrudniony przez Games Workshop czy Ultramarinsów, jedycy. bo strasznie im. jest, jest zbyt bojem o, może tak, przegina przegina w pewną stronę, że mój Legion to jest najfajniejszy i dzisiejszy. Każdy Marin chce być jak Marne Tak, i ogólnie, że każdy Marin praktycznie osobno jest y, co najmniej Gillimanem. Gilliman skill level to jest minimum. Yy, a inne chaptery to są, wiesz, skauci max. Chapter Master innego chapteru to jest scout przy zwykłym, wiesz, ultramarini czy Grey Knightie. No i tym przeholowywał troszeczkę, dlatego go fandom go tak nie lubi. W książkach zresztą też przeginał. Yy, natomiast Podobno yy, anegdota jest taka, że poszedł do działu yy, projektowania, jak robili tego, tego Nemesis yy, Dreadknighta i powiedział, że chce coś, co wygląda jak Power Loader Aliens. Tak jak Ripley walczyła, z, mm -hmm. Ripley walczyła z Królową na końcu, że ma być w takim, w takim uprzęży, w uprzężu, w, w uprzężu ma być odsłonięty rycerz i... I wiesz, wiecie co, myślę, że tutaj główną bolączką jest to, że to się są dosyć, znaczy tak, <grym> <Dokładnie>. to, pierwsza <grym> rzecz, to pierwsza rzecz, druga rzecz jest taka, że w stosunku do modelu, który jest umieszczony w tej uprzęży, nogi i ręce są bardzo długie, są proporcje. bardzo długie. Gdyby miał nóżki krótsze, tak jak drewno. Tak, jakby nie? miał, słuchaj, jakby, jakby troszeczkę bardziej jakby był, w, może większy niż Centurion, ale miał podobne proporcje, że takie Ach. wiecie, grube nóżki, krótkie. To by to nie powiem, że dobrze wyglądało, ale może lepiej. Lepiej, lepiej tak. by to wyglądało. Znaczy, ogólnie koncept, jeśli mogę to z modelarskiego punktu widzenia takiego, e, koncept kolesia, który wchodzi w pancerz i ma go na plecach, jest debilny po prostu. No koleś je. jest odkryty, koleś ma się wzmocnić, a zakłada pancerz na plecy. No, no wiesz, jest... pamiętajmy, że on jest w terminatorce, który jest ja już... wiem, ja wiem. chroni. I ma goły łeb. I ma goły łeb, <śmiech> tak, więc, ale o co mi chodzi, że koncept centurionów jest dużo lepszy. Oni wchodzą od tyłu w zbroję, która ich chroni od przodu. No dobra, plecy ma odkryty, no ale... Często koncept jest lepszy, jak wchodzą od tyłu. That's what she said. No. I tylko zostaje to w fazie konceptu. Czy znaczy tam niby jest, że jest jakieś pole siłowe, niby... Że... No, no, nie. nie, ale nawet, no, masz po prostu brata, którego twojego brata, który stanie plecami do ciebie no. i będziecie walczyć plecy w plecy. Ale tutaj, no co, staniecie z bratem, będziecie klata w klatę walczyć, noc w noc... Bez... Nie wiem, koncept... Jeśli byśmy przełożyli to na świat rzeczywisty, jest debilny po prostu. Już pomijam wykonanie modelu i te proporcje. Znaczy, inna sprawa jest taka, że mam wrażenie, że też próbowali zbyt humanoidalnie do tego podejść, że wiesz, on trzyma miecz. I może lepiej by to trochę wyglądało, jakby ten miecz był na przykład zamiast jednej pierści, albo z nadgarstka by tak wychodził jak w, w Pacific Rim. właśnie Że w południu się okazało, że jednak ma miecz Albo wiesz, albo po prostu zamiast tej dłoni by było takie ostrze, nie? jak, te, jak tysiąc, m, te Library and Dreadnoughts jak mają. My, my. Nie? Coś takiego. Yy... Ewentualnie, no, masz rację, masz rację. Bo, bo to są ten. Ogólnie jednostka, zamysł tej całej jednostki we Flafie jest taki, że potrzeba, jak wychodzi duży demon, na przykład Great Clean One, albo. Yy, wielki ten, nieumyty jeden. Tak, wielki nieumyty jeden, albo yy, trzymacz sekretów slanesza, to potrzebujemy czegoś <śmiech> większego, żeby móc bić się na gołe garści z tym demonem, nie? Więc wymyślili taką uprząż, że wchodzi ci koleś w Terminatorce w to, czy tam w innej zbroi i się po prostu może na garście gołe napierdzielać z tym, z tym dużym demonem. Tak, jak mm. równy z równy. Także taki jest zamysł flafowy. Mm -hmm. No i tak, no jest to broń typu Nemezis, tak jak wiele innych broni yy, Grey Knightów. To jest troszkę takie force weapon na sterydach, czyli mm -hmm. wlewają swój potencjał psychiczny w tą broń, żeby bardziej biła, zwłaszcza demony. Zwłaszcza wszystko, co zrodzone z Warbur. No, tak... Yy, jest to jedna z niewielu opcji tej armii, tak. Yy, jeśli chodzi o takie walnięcie Większych, większych rzeczy, żeby na Mosquito creature z mieć jakiegoś ba bacika. No to mimo wszystko, no. Mascherec. Model, jaki by nie był, to ludzie go używają. No bo. Jest to pole do konwersji na pewno. Tak, tak, no. można konwertować. I jest parę kozackich, że na przykład przerobili tego na z na coś, co wygląda jak. Imperial Knight, w sensie, że jest cały zabudowany mhm. i to zaczyna, znaczy, no to wygląda po prostu jak przeskalowany Grey Knight wtedy, Ja sądzę, ale wygląda lepiej. Może by było wziąć, nie wiem jak to wygląda skalowo, bo Centurionę widziałem około dwa razy w życiu, ale jakby wziąć Centuriona i zamiast tego tej całej uprzęży... Centuriona jest dużo mniejszy. Wiem, wiem, ale żeby to, nie więcej jest to rozumiana zwykłego Space Marina, nie? Bo to jest taki Space Marine na sterydach, po prostu obudowany ma wszystkie ręce, nie? Mhm. Może jakby ten pancerz wziąć i zamiast tej uprzęży wkleić tam Centuriona że stoi tam koleś w pancerzu Centuriona i plecami jest przeszyty do tego. Nie wiem. To masz power armor in power armor in power armor, a tak to jest masz tylko go. power armor in power armor. <głos> <głos> Więc dodałeś jeszcze ten layer głupony. Podejście... Ale przynajmniej jest pancerz, <głos> o, chodzi o to, że jest pancerz z przodu, nie? O znaczy, ja wiem, kumam, nie, kumam, nie kumam co ci. No, po, nie ma dobrego rozwiązania, trzeba by to prze, przebudować w, e, w ogóle. Actually, ja nie rozumiem, dlaczego nie zrobili tak, że korpus jest większy i po prostu koleś siedzi w korpusie. Stary, ha, szczerze, tak jak właśnie jak szczerze to bym wziął po prostu Imperial Knighta, i wziął jakbym miał hajs i bardzo bym tą armię zbierał i bardzo bym, wiesz, bardzo by mnie bolało, że muszę taki model wystawić. Wziąłbym Imperial Knighta, wziąłbym tego Dread Jakoś trochę rąk poprzeklejał, może bym głowę zmienił, trochę może nogi i coś bym z tego zrobił. Żeby wyglądało bardziej jak taki Ala Mech, czy coś takiego, czy mały Tytan, niż to, co oni tam zaprezentowali to to w pudełku. Kolega Paweł właśnie konwertował swoje, swoje nosidełko i właśnie generalnie za Grinstafował całą klatkę pierwsią, żeby zrobić normalny na pierśnik, taki jak mają grey Nike, no, mm. przepozycjonował go do takiej całkiem ciekawej pozy, myślę. A ja po prostu zrobiłem mu z GS-u normalny, Grey Knightowy night, hełm, tylko w odpowiednio większy, żeby pasował skalą mm. do tego, no i to wygląda całkiem dobrze w tym momencie. Tylko, że, w swoją. A, nie tylko, że, że W tym momencie dochodzimy no, do tego, że, że to jest tak naprawdę wyrzeźmienie modelu od zera, gdzie zostawiasz tylko ręce i nogi i tak jeszcze musisz się prze, przepozycjonować, nie? Więc... No, no model jest jaki jest. Przechodzasz no. dalej. <laughs> Lord Caldor Drago. <laughs> Trochę Chuck Norris Warhammera taki, nie? tak. Trochę, tak. Do jego osiągnięć można zaliczyć między innymi, że spotkał... Że wygrał Warhammer'a. Wygrał tak, tak, tak. Jeżeli ktoś Bez wygrał Warhammer'a, to ten pan. Yy, spotkał kiedyś Mortariona i temu Mortarionowi, przypominam Primarsze, Chaosu i Demonowi, Wielkiemu Slaner... Nurgla. Yy, na sercu wyrył swoim mieczem swoje imię. To nie Nurglowi? Nie, nie, nie. To nie, nurglowi? O, nie, nie szwagier. Yy, Jak yy, Mortarion zabił je poprzedniego chapter mastera yy, Driago, chyba poprzedniego. No, tak mi się wydaje. Znaczy, mogę no, mylić, no. ale któryś z nas się myli Chyba zabił poprzedniego chapter mastera, i właśnie w zemście y, Driago go skasował. Zresztą czytałem to opowiadanie. On zrobił tak, że po prostu Mortarion się jakby wybuchł, i była gorna część ciała Mortariona. Tam te bebechy wyten. Wy i Jak Mortarian niknął do warpu, to on przyszedł i mu wyciął runę z imieniem tego. Runę przedstawiającą, jakby imię swojego mistrza. Tego tak. poprzednika, tak? Tak, poprzednika. Okay. Tylko, że to zostało dopisane. Wiesz, to było we Fluffy od piątej edycji, a to opowiadanie zostało napisane tak 10 lat później, nie? Weźmy tą głupotę i ją trochę załatajmy. Tak, tak, ale co, coś takiego było. Mogę coś mylić, któryś z nas coś myli, więc tam doczytacie to się dowiecie. No tak. dobrze, Caldor Drago jest, o ile się nie mylę, fajnym terminatorem. Ma Storm Shield, ma swój mieczyk Nemezisowy, sztandar na plecach, Ikony Inkwizycji. No, dużo się dzieje na tym modelu, jak to na HQ, Grey Knightów. Jest ok, model jest, jest, okay, jest po prostu. w porządku, bez wodotrysków jakichkolwiek. Natomiast był swojego czasu był przekoksem. Jednym z takich topowych, ale HQ. Jest Lord, ale jakiś Lord of War. Znaczy, wiesz, co, nie, nie wiem, jak w ósmej edycji oczywiście, Aha. ale pamiętam, że, że jak się pojawił, to był naprawdę takim zabijaką, wiesz, na równi z Abaddonem, z tymi, wiecie, dużymi, dużymi tymi. Teraz po pojawieniu się primarków, no to wiadomo, że ci wszyscy stazi duży, to hmm. są teraz tak. Y... Nie wiem, jak teraz wygląda, ale kiedyś naprawdę monory A będzie mocniejszy, jak każda. Ale ogólnie z Fluffem, jeżeli chodzi o Fluff, to Diago został. Diadr... mów jak Dragon, tylko że Drago. Drago. Został w jakiś tam sposób wrzucony do Warpu, jakaś klątwa na nim zawisła, że yy, wrzuca się go do Warpu i on po tym Warpie sobie chodzi i odpierdziela różne dziwne rzeczy takie wiecie, yy, Merisu, Przekoks i w ogóle Giliman może lizać stopy co najwyżej nawet Giliman Mordowski. Yy, bo wiecie, pali na przykład ogród Nurgla... Wychodzi Chodzi do kurza. Wychodzi, wychodzi na przykład, wychodzi bez problemu z labiryntu Dzincha i ogólnie robi wszystkie takie rzeczy, wiecie, że ci bogowie Chaosu mają z tym kłopot, on to robi na miękko, tak? Taki wkurzający gdzieś jak sąsiedztwo, nie? Taki Denis rozrabiaka Warhammera, no, i ogólnie... Haldor sam w bardzo, bardzo, bardzo, bardzo fajną natomiast flafową rzeczą jest to, że jak na przykład kulczyści Chaosu próbują przyzwać jakiegoś demona, to przestrzymane mogą przyzwać, wiecie, jego i wychodzi co tu się odnianie Pawla? i wiesz, zaczyna ich szlachtować po prostu, bo czym znika A, a, a demon... nie pychło! a demony chaosy raz raz się na ziemi, go... zasłaniają się rękami, mówiąc stop, mowy nienawiści ogólnie... nie nie, po twarzy, nie po po, polecam, polecam filmik y, y, animatorów Flash Gets z nim w roli głównej jak wciąga Warp Dust i słucha techno jest super, super w tym filmik jest. I dalsza rzecz jest taka, że jak tam fani oczywiście zaczęli kręcić nosem, że jakiś no tak naprawdę zwyklak. odwala takie super rzeczy, jest teoria fanowska, że to wszystko co jest we Flafie opisane z jego przygód, to tak naprawdę mu się wydaje, a on po prostu leży w labiryncie Zincha, to wszystko co widzi w głowie to jest iluzja, leży i po prostu ślini się i moczy w zbroję, tak? I te wszystkie jego super, mega zajebiste wyczyny, które wiesz, każdego primarchę by o, o wypieki przyprawiły, to dzieje się w jego głowie, że jemu się wszystko udaje, bo, bo zincz mu takie wizje po prostu A. daje i przez to leżej nie bruździ, nie? Znaczy żadne z rozwiązań nie jest dobre flafowo, bo albo robimy z niego kompletnego przekoksa, albo, albo psujemy, psujemy no. go po prostu w oczach, wiesz, graczy, że jest po prostu jakąś. Jest jeden, jest w jakimś opowiadaniu fantaziekowym jest jeden takie fajne nawiązanie, że jakaś tam grupa bohaterów idzie do, idzie do warpu. Znaczy musi przejść przez jakąś tam fragment warpu, żeby coś tam zrobić, nie? Spotykają Caldoratra. Tak, i, i jest, jest stary, i jest taki myk, jest taki myk, że, że są w jakiejś tam, wiesz, w opałach, że jakieś tam demony na nich napadają, no i nagle pojawia się rycerz w srebrnej zbroi, z magicznym mieczem, który z dłoni ciska błękitnymi ogniami, nie? czyli ma ten, to się jakoś nazywa... StormBolter. Nie, nie, nie, to jest Cybord. jakiś Cyborg, uh, Cyborg czy coś takiego, nie? To jest ten, że macie jak Bolter, tylko że pociski są naładowane psionicznie, żeby niszczyć demony. No i on tam im pomaga, chwilę ze sobą gadają, on mówi, że musi dalej ruszać w swoją podróż, bo ma swojego questa do zrobienia a oni muszą jechać w swój quest, nie? No i tam się żegnają i ten. Co jest, wiesz, fajnym takim z jednej strony jest fajnym znaczy, fajny takim, nie, nie, overlapem... Tak, w, że, że Warp jest jeden, tak. Tak, Warp jest jeden między tymi dwoma systemami jakby, nie? nie? Także to było całkiem spoko, zwłaszcza, że tam się nie... Po prostu ratuje ich z opałów i znika, nie? Więc to nie jest... Tak. To tak jak w Baldur's Gate spotyka się dritzta, nie? W jednym momencie ratuje wam dupę i odchodzi. No, Warp nie ma poczucia czasu, tak? No więc tak, no. to tak naprawdę mógł być, czy gdzieś tam teoria, gdzie, że to jest w ogóle... Znaczy, to nie jest powiedziane, czy... Cześć, nazywam się, jak... Dobrze, ja Nie ja, ja... ja... Jestem... Ja, ja... ja, ja... ja... tylko jest... To jest tak, że... Tak, nie? Jest to jest takie... takie... Zacznij od początku i powoli. To jest taki. Czaptur <laughs> sam... sam... co? <laughs> To jest takie samo niedomówienie jak w, tym, jak w Wiedźminie, Siri wraca tam od tego, od tego elfa i tak. mówi Wiedźminowi, że była w świecie, w którym są latające karoce, e, latające tak. karoce i ludzie z jakimiś metalowymi rzeczami i strzelają też rzeczami. Rycerzy króla Artura spotyka, jak mm -hmm. sobie tam skacze między no. wymiarami i różne rzeczy, tak? no. No, jakiegoś Więc tutaj rolnika ty... irlandzkiego, to była akurat, akurat rzecz, która mi się nie podobała. A tutaj mamy dokładnie ten sam świat, który jest po prostu przesunięty o kilka mileniów, kilkanaście mileniów do przodu. I Dlaczego bym miał warp, który ma wszystko gdzieś, no dlaczego czas miałby No jest ta fanowska, że Stary Świat to jest jedna z planet... ...w, w świecie Warhammeru. Warhammera jeszcze nie odkryta, a Sigmar jest jednym z zaginionych Primark. No tak, tak, tak, tak też to no, są znaczy. takie fanowskie teorie, więc tutaj był taki... Też można tak być, no. bo, bo chyba właśnie w świecie Warhammera wszystko się na jednym świecie dzieje, nie? Nie ma planu. Tak, tylko, że to jest znaczy, przeskalowana, działo się, działo się, przeskalowana ziemia, że jest... Znaczy, tak naprawdę to każdą rasę byśmy mógł umiejscowić gdzieś tam, nie? Że Lustria to jest Ameryka Południowa, nie? Że Imperium Imperium to jest stara Europa nasza, tak? I tak dalej, i tak dalej. No właśnie, my jesteśmy Kislew czy... czy, czy, czy, czy Kislew to jest połączenie Polski i Rosji. Tak, no. Rządzi Caryca, ale mają husary. No. Skandynawia to są wojownicy hałasu. Czarniewski się w grobie przedał to są Wojownicy Chaosu, to jest cała Skandynawia Tam gdzie, tam, gdzie macie tych Tumkings, to jest Egipt i Afryka Jest, jest w ogóle ten cały, ten cały kraj a la Chiny, który w ogóle nie jest ruszony modelarsko, tam ogry chyba tylko tam się trochę zapuszczają On ma jakąś nazwę swoją no, Tak samo jak Śródziemie Kaka, to, to by... Dobra, mniejsza o to, wracamy Dobrze, Grey Knight Paladins Paladyni to jest Command Squad w Terminatorkach Mamy tutaj Yy, pana ze sztandarem mamy apotekariusza, medyka, medyka Koncyl konsyliarza. Oh. tak, przepraszam, czempiona, dowódcę i ten z książeczką i flamerem. Po prostu terminator z ciężkim psychicznym flamerem. Nie wiem, <głos> że cię parzy, to jeszcze masz wyrzuty sumienia. Presję psychiczną? No po prostu Termosy Reignite z dodatkowymi ozdobami, całkiem ładne, ładny sztandar, ładnie pomalowany. Nie wszyscy jest psychicznego Boltera a do Ciebie mówią. Czy mi się ogólnie te podstawowe ich jednostki piechociarskie, <śmiech> piechociarskie <śmiech> podobają może dlatego, dlatego, że oni mają dobrało. jeszcze bardziej niż Space Marini podkręcone to, co ja lubię w Warhammerze, czyli motyw Rycerze In Space! Tak no, oni mają. Jak to, paladyni tak naprawdę. No ale wiesz, przez to jak hełmy mają zbudowane, no, bo to jest no typowo tak, takie, się wiesz, wiesz, późno średniowieczne tak, hełmy jest przybidane. No, tak, w ogóle cała no, stylistyka to tak. jest super, jeśli chodzi o. Jeśli ktoś lubi yy, właśnie rycerzy, rycerstwo trochę. To właśnie dla mnie przynajmniej jeśli ktoś lubi rycerzy, to jak najbardziej grajna mogą podpasować. Przez te właśnie hełmy, przez miecze, bo dużo. Każdy właściwie chyba grejnaci dobrze ma albo halbardę. Znaczy no, to, to, tak? Glewie, miecz, jakieś cokolwiek topory mają? Młoty? Mają, topo, mają topory, młoty. Więc jeśli ktoś lubi takie klimaty, no to i nie zawsze karabin musi mieć w rękach swoich Oni zazwyczaj mają wbudowane w w, te, boltery, w rękawice w rękawice mają wbudowane tak. te boltery żeby mieć obia, I o, i obie ogólnie, łapki do I ogólnie bardzo dla początkującego kogoś jest to bardzo fajna armia bo trzeba przede wszystkim mało modeli zbierać żeby na jakieś tam załóżmy nie wiem takie standardowe 1500 punktów to mało modeli jest są to fajne modele bo możesz kupić różnorodne każdy boks możesz inny kupić i sobie zbierzesz. No i jak... Nie ukrywajmy, że jest płacę malowanie ich na tym takim standardowym poziomie. Psi... Na tej i szybko. Na tabletopa, tak. i po prostu srebrnym tym LED belczerem zrobić jakiś drybrush. Podkładem. Podkładem tak, tak. LED Czerny, albo niebieski wash i. Albo, w, albo wcale bo yy, możesz też wcale z nim zrobić. Albo ten nowy Null-Noil Gloss, tak? Tak, tak, który powpływa ładnie. Pojechać drybrush, porobić jakieś czerwone elementy. Bronie energetyczne na niebiesko, I koniec. koniec. I masz zrobione w koło, oczu na niebiesko, mieczyk na niebiesko. I, i masz armię fajnie zrobioną do, na tabletop po prostu. Tak. się bo w przypadku Kiltima kupujesz dosłownie jedno pudełko jedno stówę i grasz. No nasz kolega Paweł, który ma, ma wszystkie opcje, jakie do tej armii są w Bo tam masz dużo dupereli w Tak, to Dobrze, dalej. Grandmaster Voldus. Yy, to jest ten pan, który był w Triumviracie Gulimana przy okazji Gathering Storm, po okazji 7 z dużym to oczywiście, tym stormbolterkiem na ręce, książek ma dużo, bo ma korzenie korzeni biblioteczne i tak dalej, i tak dalej. Jego model omawialiśmy dosyć szczegółowo na początku w ogóle tak, możecie do, do naszych pierwszych odcinkach y, posłuchać, y, co myślimy o tym modelu. On wygląda tak chyba najbardziej... Całkiem okej. Okay, no. Okej, okay, ale taki, jeżeli chodzi o, o wiesz, o kontrowersyjnym gillimali, nazwijmy to, i o fajnie wyglądającym tym y, cyferze. To on się prezentował tak... jak eee, Standardowo. Tak, eee. Taki, taki zwykłeczku. Hmm. Bo... Ma wszystko, co powinien mieć Grey Knight. Spokojnie z biców sobie zrobicie coś podobnego. No, Może tak. Mhm. Dobrze. Oddział Terminatorów Grey Knightów. No to to są po prostu troszkę mniej zdobni, ale bardzo podobni do Paladynów, których wcześniej widzieliśmy. Tutaj mają, z tego co widzę, wszyscy te... Hmm, Halabardy, jeden ma Hammer. I oczywiście Storm Bolter na rączce. Tak? Castellan crow to jest najtańsza opcja chyba u nich. Całkiem spoko nie wiem czy przypadkiem nie rzeźbił go ten sam człowiek, który rzeźbił Corsa rokana bo jakieś takie Wydaje mi się wspólne elementy tutaj zauważam. Może dlatego, że malowanie jest dosyć podobne. Co wiemy z Flafu o kas kasztelanie krou. Dobra, myślałeś, że wiedziałby. Nie, wiesz co? Wiesz co? Y Któryś z nich ma coś takiego we flafie, że on wziął demoniczny miecz i nim kurwia? tylko nie okay. wiem czy on... Tylko nie wiem czy on ma to na stałe, czy to był epizod jakiś, że on walczył powiedzmy przez jakiś czas demonicznym mieczem i on po prostu rob... ma taki sparing jakby, że cały czas się z tym mieczem jakby pojedynkuje w swojej głowie. Tylko nie wiem czy to jest ten bohater, czy to był jakiś książkowy, stricte no, książkowy. Tutaj War Warhammer wiki zaraz go znajdzie. Kastelan, Garan, Crow jest członkiem Grey Knightów. Dowodzi Bractwem Purifierów, czyli oczyszczaczy. Jest też czempionem tego bractwa. No i jest generalnie jeden z bardziej znanych bohaterów Grey Knightów. Czysta dusza, całkowicie odporna na kuszenie chaosu. No i ma miecz, który nazywa się Ostrze Antwyra. To jest przeklęta relikwia o niewyobrażalnym poziomie zła, ponad 9000. Która cały czas wpędza go w fizyczne i duchowe tarapaty, kusząc go obietnicami chaosu, no to mówimy, e, dobra, że dobra, dobra. czeka go władza, albo chce też ukraść jego duszę czarną magią. Także tak, no koleś ma ogólnie opętany mieczyk, tym mieczykiem bardzo dobrze bije, no ale musi mieć bardzo silną wolę, żeby go to nie ściągnęło na stronę chaosu, bo no w sumie popsuje reputację całej organizacji, no przez 10 tysięcy lat nie naruszono. Model jest ok. Dalej, Strike skład to jest taka podstawowa jednostka, można powiedzieć, yy, trupsowa, o ile się nie mylę. Tak, to są chyba tacy ich Tak, odpowiednik tacticala. Mamy tutaj no, odpowiednik sierżanta, yy, który trzyma w ogóle głowę demonetki, jeżeli dobrze widzę. To jest bardzo fajny bits. No, Nemesis 4sword. Jeden pan z y, takim flamerem, odpowiedni drugi z granatnikiem psychicznym. No a reszta, powiedzmy, mieszanka broni close combatowej, czy to jest miecz, czy to jest młot, czy to jest glewia, a na rączce Stormbolter. Brother Captain Stern, czyli kapitan Stern. Stern, czyli co. Jak to. Po, po, jest imię, czy, nie, nie to jest jego imię, czy. to jest jego nazwa własnym. Stabilny? Nie, Stern to jest ten. Yy, surowy. Surowy, surowy. Kapitan Surowy. Brat kapitan Surowy. To jest kapitan od zdrowego jedzenia, bo Żelazny, <laughs> to jest. Pułkownik Jan To jest chyba jedyny model z całej linii, gdzie widać trochę ząb czasu. Głównie może przez rzeźbienie twarzy. Także tak. No widać, ale to jest taki klasyczny bardzo. Brat, kapitan Arwan Stern, elitarny łowca demonów, jeden z najdłużej służących i najwyżej oznaczonych kapitanów Grey Knightów. Miał zostać na. Awansować na Grand Mastera, ale jego życie przybrało inny kurs. No cóż, stwierdził, że rzuca to wszystko i wjechał w Dokładnie. Tak, ponieważ na pupilka sobie upatrzył go wielki lord zmiany, czyli demon Cincha. Mkachen Kachen. Kachen. Nie wiem jak się go czyta. M. apostrof Kachen. Czyli M. Nie. M. Kachen. K <sum> o, ulało, to się. Może druga jednak. <sum> ulało się. Wydaje mi się, że pochodzi z galaktyki kuj w dubie, bo ciężko go wymówić. <sum> Także tak, no ten demon generalnie troluje go całe życie i mu cały czas zmienia jego los, żeby właśnie tam nie został tym czapterem, aserem i tak dalej. I tak dalej. Model jest, no tak jak więc mówisz, yy, może być jednym z wcześniejszych, jest czyli klasyczne. jak była premiera kodeksu Grey Knightów albo nawet jeszcze jak byli częścią Demon Hunter, o so ile się nie mylę. To tak, już bo oni zaczynali wziąć. nie jako autonomiczna armia On trąci takim starym fantaziakiem, gdzie miałeś tam tych imperialnych jakichś witch hunterów czy coś takiego. No, no, tak, to podobieś ta, Demon ta, Hunters, tak? Byłby. Kodeks. kodeks Demon kodeks, kodeks. Była też, siostrzyczki też były chyba? Były chyba, tak. Inkwizytorzy. -wizytor, in Crusaderzy nie byli też? Crusader, to jest część siosterek. Siosterek. Siosterek. Widzicie, ze mną macie dwa języki na... Dlatego już nie tłumaczymy podręczników na polski. Bo... <laughs> Siosterki bitewki. <laughs> Czeski podręcznik. Dobrze, następnym modelem, który nam się tutaj wyświetla jest Storm Raven Gunship. Nie, nie wiem czy będziemy sobie znaczy strzegliwać, ale to jest dla wszystkich Marinesów. Nie, bo to jest, to jest dla to wszystkich, to jest. Tak ogólnie smieciarka. mają dużo jednostek, które mogą zwykli Marynsi używać. No ale dobrze, podsumowując Storm Ravena jebać bać aerodynamikę. <laughs> Orki wierzą, że ja lecę, więc lecę. Cegła ce, też potrafi, nie mów, że nie jest to mawię oni trzymają tego orka tam, w, w, w, w, w, w, w silnik, chciałem powiedzieć, w maszynowni. No, tak. Dlatego nie tłumaczyłem w podręczniku. Maszynowni, maszynowni i po prostu dali mu dwa, te dwa... Dwa Właśnie, od tego. Od... jeszcze mały dane o relisach, bo przy relisach zapomnieliśmy powiedzieć, że Warhammer Conquest, o którym już mówiliśmy tutaj, mhm. który wychodzi już tam nie wiem, z 20 czy 30 numerów, wyszło w UK, e, zaczyna wychodzić oficjalnie w Hiszpanii, a są też dosyć potwierdzone ze... przecieki, że we Włoszech bo jest już domena zarejestrowana nie, no Jezu, błądę, to jest to, jest te... to, to jest tak. e, chyba jeszcze, na razie tylko chyba no, w było. a tak w Troncet, że jak to w ogóle ma funkcjonować na zasadzie, że w jednym numerze masz Marinesów w następnym masz Nurga na no, przykład ja i tak na zmianę na zmianę, jest strasznie przemieszane, że w pierwszym numerze masz, e, tak jak były e, Battle rysów? Games i Middler że, mhm, że masz Alfa, a potem... potem pięciu Orków na przykład tak? e, tutaj masz w pierwszym numerze trzech intercesorów i dwie farbki w drugim numerze masz trzech Plague Marinów i inne dwie farbki, potem pędzelek chyba jakiś był, dalsze pędzelki, cążki, potem monitorum containers, jakieś beczki na pole bitwy. Jak to finansowo tam wychodziło? Jak kupisz całą kolekcję, która ma mieć 150 numerów, czy coś takiego, to masz armię primarisu, bardzo pokaźną, masz armię nurgla, bardzo pokaźną, znaczy... deadgardów, bo nie demony. I masz tereny, budynki kiltimowe, monitorum containers, tak. I to wszystko podliczywszy oszczędzasz chyba nie 30% albo coś takiego, tylko że to jest ogromna kasa to jest 960 chyba funtów, coś kiedyś tam. A ile za numer wychodziło? tak no właśnie 960 było, Zależy. Pierwszy jak to, 1, to zawsze przy tych tego typu Deagostini i tak dalej, pierwszy to jest 1, tam, 3 funty, tak? Czy 4 funty, a od następnego masz 8, 8 funtów czy 9 funtów. Przepraszam, tak? nie, no wiem, 8, nie, nie, nie, nie jestem pewien, czy właśnie, ty, ty, tak ja teraz się chcę poprawić, bo nie no. jestem pewien właśnie teraz czy 960 funtów kosztują magazyny wszystkie w sumie, czy wartość jaką kupisz, to jest, wartość tych rzeczy, to jest 960 funtów. Więc to jest, nawet jeśli brać pod uwagę, że to jest wartość dwóch armii, no to po 500 funtów na armię i zaplecze całe, to jest dużo. Znaczy, hmm. nawet kupienie... A czy w sensie to jest dużo rzeczy dostaniesz. Kupienie nie? No... pojedynczych numerów też może się opłacać, bo na przykład jak chcesz unikalnego primaris lutenenta, który tylko tam wyszedł, albo nie wiem, trzech, brakuje ci plagasów do składu, hmm. no to to wychodzi taniej niż nawet jakbyś kupił easy to build. Zgadza się. Ja, jest, I to wszystko, easy to, są, to, czas czas się to wszystko są easy to build. Jeszcze się petnę, że y, tą grafikę, co żeście wrzucali ostatnio u nas na czacie, to oprócz Primarisów jeszcze widziałem, że był ten kapitan w terminatorce z Betrayal at Calf i był, tak, yy, mhm. i był ten chaplain y, World Beresh. w czym był? W yy... Conquest. W tak. tak. tak. W tej Ka dużej grafice kapitan zbiorczej. W, kapitan w katafrakcie? Tak. Tak. tak. tak. tak. w tej dużej Zgadam. zbiorczej, jak się przyjrzysz, cofnij się do naszego czatu. Przyjrzysz tak się, jest. to jest ten kapitan, tylko że jest w niebieskim plastiku. Mm -hmm. tak, Je jest, kolorowe, ten, no. jest ten. Jest ten. E Word tak? tylko że też jest w niebieskim plastiku. Zgadza mhm. się, tak jest. Pewnie mają nadwyżkę tych figurach, nie, nie, nie, nie, nie, nie Nie będę absolutnie, nie absolutnie się kłócił, bo mogę nie zauważyć. Natomiast. Na pewno... A czy nie, ale tak, że 90% tego, co tam kupisz, to są primarysi, nie? Jeżeli tak, chodzi tak, o tak, Space Marinów. Tak. Jeżeli chodzi o Chaos, to są nurgle. Znaczy, ja to. Są nurgle, ale jest na przykład Rhinus. Klasyczny Ryan z chaosu, taki mm -hmm. jaki jest od nie wiem, 20 lat na rynku, około. Tylko, że w zielonym plastiku, tak jak reszta Delgardów. Znaczy ja no. i tak bym musiał kupować co drugi numer, no bo interesowali mnie tylko Marynsi. Ale mhm. potem mógłbyś cała armię y, nurgla sprzedać z zyskiem. No nie, nie bo będzie tego tle na rynku, że to straci na wartości bardzo szybko. Może być na rynku, to prawda. Bo to się po prostu uwielbia. Albo poczekasz 20 lat i wtedy w będzie... W twoim robię. przypadku, jeżeli ty już masz rzeczy jakieś, no to nie potrzebujesz kupować wszystkich rzeczy hobbystycznych, więc kupujesz tylko te numery, które są Space Marini, tak? No niby tak, ale wiesz jeszcze, jeżeli jest do tego gazetka faktycznie, no to tam mogą być jakieś materiały, które będą... Nie, nie tam jest. Wiesz, co tam jest trochę, jakiś tips and tricks, jak malować, to jak no, już coś ogarniasz, to niektóre rzeczy są ci są. No, Myślę, że to będzie coś takiego jak te gry bitewne wśród Ziemi, że tam jest, wiesz, Battle Report, jakiś kącik modelarski, to robić. figurka i broszura. Praktycznie, Bardziej tak? chyba broszura mi się da, tak. No, Dobrze w sposób. Dalej, tak. jadąc z modelami, oczywiście będziemy w telegraficznym skrócie pomijać te, które wszyscy już znamy i lubimy, na przykład Land Raider Rhinos. Serwitorzy z multimeltą to też ta opcja jest dostępna gdzie indziej, bo to może jako obstawę do Tech Marina wziąć. Tak. Razorback. Ja sobie pozwolę wtrącić jedną rzecz: można wziąć dreadnoty, zwykłe takie dreadnoty dla grey knightów, aczkolwiek w Fluffie są bardzo, bardzo rzadkie, bo każdy grey knight, który umiera bądź umarł bądź jest umierający woli spocząć w grobowcach yy, na, na Tytanie, tytanie niż, yy, że odsłużył swoje i teraz może jakby w spokoju spać w, tam w, wiecie, w fale Imperatora i żeby jego ciało zostało po prostu da żeby dać mu umrzeć i żeby jego ciało zostało złożone w kryptach pod Tytanem, niż jak go mają ładować do, do dreadnota oczywiście no mm -hmm. jak jak trzeba, to trzeba, tak? No ale no, podobnie, jak, podobnie jak „white skazy”, no jakby opcja Dreadnought jest tą opcją gorszejszą. No „white, White skazy akurat ma... z tego powodu, że są trochę Speed Freaks i. Tak, a Dreadnought, Dreadnought idzie za wolno! Tak, i nic nie wsiądzie. Poza I ten. Chyba że z Drop Podem. No jeszcze no, <śmiech> w Storm Ravenie można może żyć. No, Ale nie, wie, wiecie o co chodzi. Jedni i drudzy, Wiesz, drudzy ale jakby nie mają los... wiatru na twarzy, bo twarz jest w środku w... sarkofagu. Może Lufcik otworzyć sobie. A, dlatego, tak dlatego, się tym, <śmiech> dlatego w chaosowych dreadnotach się im odkleja. Bo oni nie czują tego, wiesz... Yy, yy, Krwi. Zapachu tak, żelaza tak. w ustach. Tak, dokładnie tak. Dlatego im się zaczyna odklejać, nie? Jest kilka, jest kilka chaosowych dreadnotów, gdzie im się nie odkleiło. <śmiech> Między innymi... Yy, to są miosący, brudale, przepraszam. słowo mają takiego gościa, który się nazywa The Warmonger. Hmm. Yy, I to jest ogólnie postać z herezji, która gdzieś tam w trakcie chyba czy przed y, tym oblężeniem Tery ginie, zostaje władowany do Dreadnota i nawet w 31. milenium ciągle mu się wydaje, że jak go budzą i na przykład o, bijemy dzisiaj nekronów i tak. Czy Horus wydał ten rozkaz? Bracie, kiedy idziemy na teren? Gość cały czas myśli, że... że, że, <śmiech> że daleko jeszcze. Tak, do, on cały czas myśli, że wszystkie te bitwy, które, które prowadzi, to one dążą do tego, że już wkrótce zaatakujemy zgniłe serce Imperium i tak dalej. Przerwamy teraz, aby ogłosić zwycięzcę naszego konkursu. Pudełko do Kiltima z pięcioma Space Wolfami zdobywa Snag. Także zapraszamy Cię, Snag do skontaktowania się z nami przez Facebooka, nasz fanpage na Złoty Tron albo na Grocie i do podzielenia się swoimi danymi do wysyłki. Dziękujemy wszystkim zwycięzcom i dziękujemy Wam wszystkim za branie udziału w konkursie. I mam nadzieję, że ta forma <głoszenia> ogłaszania zwycięzców nie była zbyt trolująca. <głoszenia> Kontynuujemy dalej. No, także Greynacci nie lubią w dreadnota wolą na albo w Nemezji po prostu drenami. leniwi, już wiesz, Ta. dobra, e... zrobię swoje emerytura. <grym> Dalej idąc, jedną z 27 rzeczy, jakie możemy w games Workshopie kupić do Greyni, jest kodeks, więc nie 26 modeli tak naprawdę, tak? Servitorzy z Plasma Kanonem, to też jest opcja e, dla innych Armii Rhino, Land Raider Crusader, tu Land Raider Redeemer, Stone Talon Gunship, Stone Interceptor, Venerable Dreadnought, Tech Marine Servitors. Null Maiden Rhino, to ciekawe, bo zawartość boksa nie różni się od zwykłego Rhino. Ale jest droższy. Znaczy nie, bardziej, wiesz, samo bardziej mi się wygląda. Bo wydaje, tego możesz że... Dobrze, Słuchajcie, wreszcie doszliśmy, Grey Knights, Brother Captain, za 60 zł jest tylko w mail ten pan, HQ, hmm. HQ taki generikowy, tak, w Terminatorce, z Glewi, Glewi. całkiem ok, z Glewią. całkiem ok wygląda. Znaczy ja myślę, że ten, bo tam jest kilka modeli, które są pod siostry robione, albo pod Sisters of Battle, Sisters of Silence, albo Sisters of Battle. Myślę, że to jest spowodowane tym, że no Grey Knight zaczęli swój żywot jako, jako podzespół, tak. zespół mhm. Inkwizycji i myślę, że bardzo flafowo byłoby ich wystawiać w, w kombinacji, jak to się mówi, w zupie, Nie. razem z... Albo Inkwizycją, albo Sisterkami, albo właśnie Sisters of Silence. Które... Ze wszystkim. No, ze wszystkimi tymi elitarnymi i... armiami imperium. To jest oni, też to jest właśnie dobra. Antydemoniczny. Armię. To jest dobra armia, jeśli ktoś. Jest, e... Chce kolekcjonować imperium też i chce próbować różnych rzeczy, bo to tak naprawdę. Ale trzeba robić sekerów. I trzeba lubić sekerów, tak. Bo to właśnie, tak jak mówisz, można wstawić cztery armie, możesz cztery detachmenty zrobić, i będziesz miał jedną fajną armię. I chyba trzy czwarte jednostek ma Deep Strike, z tego co tam bo Ale... dużo jest w terminatorkach, więc jakby. Z... Tego, z biegu mają no i tam chyba każda jednostka może smajtem miotać. No mhm. tak, tylko drugim gorszym stanem, smajtem. smajtem. Znaczy na demony działa normalnie albo chyba jest nawet lepszy. Tylko, że na, na jakichś tam zwykłaków to jest No bo to jest wersja. armia z wąską specjalizacją tak. tak naprawdę. Oni najlepiej biją demony, bo mają przerzuty, natomiast z każdą inną armią są. No podobno nie w, te, w tej edycji nadal sobie średnio razem z demonami, ale to tak. Tak słyszałem od osób, które grały. W mi... Znaczy, to jest jedna z tych armii, gdzie jak, jak wychodzili, to byli super mega dokoksowani, bo było ten niesłabny Drago Wing, gdzie, hmm. gdzie się po prostu niszczyło wszystko i wszystkich. Była też jakaś trollująca rozpiska w piątej chyba edycji, gdzie wystawiali się na stormery Venach, i te stormery Veny po prostu leciały i kosiły wszystko na stole. Hmm. I nie szło ich w ogóle, bo musiałeś mieć wtedy musiałem mieć Skyfire, to się nazywało chyba, żeby móc do lataczy w ogóle strzelić. Może, nie, Może, nie możliwe, że to się nie, było. Nie, nie pamiętam takich rzeczy. To w każdym razie no, nie, nie było, jest to, nie nie było opcji, to, żeby w sześć tur ktoś Cię nawet napoczął. Można było tak, ten, że, że mogłeś strzelać wszystko co ja latające, ale na szóstkach, a ze Skyfire mogłeś strzelać normalnie, na pełnym BES-ie. Tak mi się też kojarzy. Możliwe, że tak. Możliwe, a do lądowych tak. celów na szóstkach wtedy się strzelało. No, no dobrze. Kolejne, że to są data karty do gry Knightów, więc kolejny jakby... Czyli modelne... 25 rzeczy. Dreadnought zwykły, koniec. Znaczy, mi, mi by najbardziej pasował do nich, jeżeli chcecie już sobie tego jednego czy dwa dreadnoty do nich dokupić, to myślę, że najlepszą opcją byłby czcigodny dreadnought, czyli venerable, venerable. dreadnought, bo on jest ten najbardziej taki ozdobny, plus jakieś tam bice, które wam zostaną z terminatorów czy z innych, te, te, te, ich bo oni mają w logo ten, tę księgę z miecza, tak. Tak? ponaklejać gdzieś takie rzeczy. Natomiast, I jeśli już. chcecie mieć Contemptory, czy ten drugi jest Redemptory, Redemptory. to Custodesi i inne rzeczy i tam sobie ich wziąć. Z tego co pamiętam, to Grey Nights nie mają, przynajmniej chwilowo, i, i ludzie się tam, po niektórzy fani Primarisów się do, dopytują, kiedy dostaną Primarisów, ale chwilowo chyba nie ma. No ale tak mówię, żeby wziąć Custodesów i w Custodesach chcę to wystawić bo różnica między złotym a srebrnym jest niewielka, też łatwo się mu to maluje, też mam detali, czyli detali jest dużo, ale można to zrobić szybko, no i, można i, zrobić i, szybko. i sprawnie. Złoty spray, Agrax. I po prostu i możecie sobie fajnie szybko zrobić armię, więc po tym względem jest. Ogólnie podsumowując, jest to ładnie wyglądająca armia, która nie potrzebuje strasznie dużo modeli, nie jest super kompetetywna, więc jak chcecie gnoić ludzi na turniejach, no to, to nie jest to armia dla was. nie teraz. Jak chcecie, jak chcecie, bo meta się okay. zmienia, tak? Coś co jest zajebiste w tej edycji za, za rok może ssać pałkę. Jeżeli chcecie armię, która będzie grywalna przy niedużej ilości modeli i niekoniecznie macie ciśnienia na to, żeby wygrać każdy jeden pojedynek, to możecie się za nich mhm. brać, tak? Mhm. Zwłaszcza, jeżeli lubicie sobie do, dokoptować coś może z jakiejś innej armii, żeby uzupełnić ich braki. Bardziej można brać też do tego Templarów. Ale okay. potem muszą im wyczyścić pamięć. Oni... Oni największe braki mają w heavy supportie i w fast ataku. Ale to mają, mają smite. Mają trupsów i mają odery no elit. Jakbyśmy chcieli przeciwmacerne rzeczy, to co? Landek i dreddy z laskanonem. I smite. i smite, tak. Landek, dredy. zawsze w cenie. Okay, to teraz... yy, Latałki. Te latałki, tak. tylko że trzeba by im laskanony zamontować też. Bo, mm -hmm. bo można latałki te zwykłe Space Falinowe im dawać. Może yy... też mi te oddziały zwykłych yy, greenite. Którzy by właśnie kar bo taka no. jest ta zasada, że każdy oddział może raz strzelić smitem. Jeden tak, jeden. Więc, więc możesz po prostu taki, zamiast dziesięciosobowy oddział wystawić no stawisz yes. dwa. Więc masz jeden smite dwa smity zamiast jednego. No, zgadza się. Więc to masz cztery takie oddziały wystawisz masz już cztery HQ zrobione w batalionie na przykład. Batalion eee, czy, czy brigade jest mniejszy? Brigade jest Batalion mniejszy. jest mniejszy, Brigade to jest to, gdzie masz to jest to, yy, dużo. Sześć trupów, trzy helisamanów. Więc w tym batalionie trzy. po prostu sobie hmm. w, obstawisz to tym właśnie zwyklekami, nawet i po prostu smajtami może, i właściwie wszystko możesz zasmajtować. To to znaczy, powiem. zasadniczo się nosiłem z tym, żeby sobie zrobić jakiś mały kontyngent Grey Knightów do swoich Dark Angeli. I dzięki wam, tutaj się dowiedziałem, że mogę ich pomalować na czerwono i zrobić z nich egzorcystów. A to ci się ładnie skontrastuje z zielonym. I bardzo wam za to dziękuję i właśnie ten pomysł wykorzystam. Tylko, że wtedy nie musisz, czy nawet chyba nie należy biców Grainite'owych, tylko bardziej standardowych tak ewentualnie broni. Oni mają logo z taką książką z demoniczną głową? Chyba, a nie z czaszką? Bardzo przypominają ogólnie tych niosących słowo, ich logo przypomina. No, tak czy siak jest to zdecydowanie pomysł do zrealizowania w tym momencie. No, także jeżeli chcecie się jeszcze podzielić jakimiś swoimi, bo może ktoś z Was zbiera Grey Knightów, a, i wiadomo, że jak się zbiera daną armię, to się ma zazwyczaj, najbardziej się, najbardziej się człowiek interesuje flafem i, i, i każdy, każdy tam konsek flafowy się zgarnia wtedy. My akurat, no, każdy z nas przeczytał tam chociaż z jedną chyba nowelkę Grey Knightową. Yy... Leksykanum, yy... Warhammer Wiki Tak, no to te informacje gdzie, no tak okay. naprawdę każdy, każdy sobie może skorzystać z nich, więc jeżeli wiecie coś więcej, to, to podzielcie się, podzielcie w, komentarzach, się tak. w komentarzach tak, może, może rozwiniecie któregoś z imiennych bohaterów w historię troszkę bardziej ale też jeżeli na macie pomysł jak tym dobrze grać, też możecie napisać co jest grywalne akurat, bo może ktoś chciałby zacząć to zbierać, tak? W ma, może ktoś, Krzysiek chciałby to zbierać i chciałby się dowiedzieć co do ma kupić. I tak, żeby nie poszedł z torbami, nie? No dobra, słuchajcie. No, musisz mieć 10 Storm Ravenów. I zero godności. Zero, zero League No dobrze, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcinek, dziękuję wam za dotrwanie do końca. E, dziękujemy Krzysztowi za to, że wpadł na dzisiejszy odcinek i, i zaszczycił nas swoją obecnością. E, no cóż, zakończamy. Żegnam się z Wami Zygi. Szwagier. Vincent, Blaki, Czy to Wojtek? <tryk> <tryk>